Obiektywny podcast sportowy. Proszę. Włącz nagrywanie. Tak zrobiłem. Zrobił. Włączone. Mhm. Włącznikiem. Po, po miesiącu działa to, to, to urządzenia jeszcze? Działa. No, e, no w międzyczasie pracowało. A. Jezu, bo nawet po się, nic nie nagraliśmy. No. 136. odcinek subiektywnego podcastu. <grytonego> Radośnie. Radośnie. Jakby, jakby ktoś nie zauważył. Szkoda, że nie mam tej tutki takiej. Wielu, atak, wielu <grytanie> słuchaczy straciło już nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek będzie Ale jakiś podcast. Są wakacje i ciągle ktoś wyjeżdża. A będzie. Odpowiem tylko słuchaczom, że rozsypaliśmy przed chwilą morze konfetti. <grytanie> Ja chciałem powiedzieć, że. I takie ta, i te drugie. Podjąłem jedną. Jedno... Tak. Tak. Tak. Jednoosobową, jednoosobową decyzję podjąłem, że podcasty będą co tydzień. Cieszycie się? Taką decyzję podjęli jakieś 3 lata temu. Nie wiem, no, jakieś 137 odcinków. Zwłaszcza, <śmiech> że w przyszłym tygodniu mnie cały tydzień nie ma. Ale regularnie <śmiech> nagrywamy co miesiąc teraz, także yy, trzeba to zmienić. Nawet jakby miał nagrywać jeden i mówił by do ściany. Bez no, mikrofonu nawet? Tak. tak bez <śmiech> mikrofonu. <śmiech> Bo ja takie podcasty ja co, co wieczór nagrywam. Do telewizora. Ja siedzę i pomstuję na tych spatałachów Co prawda, studio znajduje się ostatnimi czasy u redaktora Ernesta, którego nie będzie za tydzień, ale włamiemy mu się do domu. Nie będzie również go za 2 i trzy tygodnie prawdopodobnie. Zjemy mu znowu wszystkie parówki. No, no, będę, trochę będę. No, no. Trochę. trochę. No. Dobrze. Słuchajcie, bo mamy strasznie długą podróż wstecz chyba przed sobą. No ja myślę, że no tak. Myślę, że nie ma co do... tak za bardzo. Ja nawet miałem jakieś notatki zrobione pół roku temu, a nawet ich nie wziąłem za sobą. No mieliśmy opener, że opowiadać. to chyba teraz już. Nie. O openerze mogę powiedzieć tyle, że to był najgorszy opener, na jakim byłem. Ja też mogę tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o, wa o wartość artystyczną. Dlatego ja, ja na nim nie byłem, przynajmniej na, na całym. Byłeś, no, mieszkałeś ze mną. Byłeś, grałeś na z nami to... w karty przez cały jeden wieczór. Tak? Zamiast na być na koncertach. Na trzech koncertach w sumie. Tak. A na najmniej to był i tak redaktor Ernest, który był na jednym koncercie w zasadzie. Dwóch. No, dwóch. No. Na Prince'u był. I na Primusie. No. To ja z Primusa wyszedłem. A ja z, ja z Prince'a wyszedłem tak, i, tak. i dzięki temu obejrzałem jeden z najlepszych koncertów, jakie były moim zdaniem. Jeden z dwóch najlepszych koncertów, jakie były moim zdaniem na tym festiwalu, czyli y, koncert y, zespołu Kim Nowak. Który równie dobrze mogę w Warszawie obejrzeć co dwa tygodnie. No, a ja poszedłem na koncert zespołu Ruta, który gra w Warszawie raz w tygodniu. No, no. No, i to tak. A drugi wykonawca, który moim zdaniem był najlepszym wykonawcą na tym Openerze, to był yy, Spięty. spięty, Który też gra w Warszawie co, też, miesiąc. Tak, co miesiąc. Gra. Teraz gra 5 sierpnia, no, czyli całkiem niedługo. Tak. Na Barce bardzo będzie fajny koncert. Teraz to gra, proszę ja Ciebie, z 23 tak. sierpnia na męskim graniu. O, czyli już, czyli pojutrze. Ale tam gra swój secik tam na tej barce, tam, ten, ten, ten co grał na Open Arcade. No, tam tam 23 się... sierpnia, pojutrze. Hmm? <głosy> <głosy> on, on jest w innej strefie czasowej. Jakoś. <głosy> Coś mi umknęło. Wiesz, może Widzicie? to. Nie chcę nic straszyć, ale jak będziemy tak publikować podcast, jak go nagrywamy, to może to będzie pojutrze. <głosy> ja się chciałem redaktora zapytać, czy mu się Pris podobał. Tak. Bo mnie nie bardzo. Mnie też nie bardzo. Moim zdaniem był wyprany z uczuć i obsypany cekinami. No, widzisz, bo nie zostałeś do końca. Ja zostałem do końca. I, co, też, zostałem do końca. I też mi się, tak. Znaczy nie, nie, że mi się nie podobał. No tak mi się. No, z butów mnie nie taki wywaliło. Nie był taki, taki no, profesjonalny set, taki zagrany, no ale żeby mi tam gęsia kurha na rękach czy coś, co, po co chodzę na koncerty, czyli po emocje, to nic mi nie zrobił. No, zero emocji, zgadzam się no to, tak. to ja je miałem no, no to dobrze, to wszyscy są zadowoleni ale ty jesteś nie. nieuleczalnie chory na Prince'a więc... nie, to nie jest tak do końca a jak to jest? no cóż, no wielkie rozczarowanie było to, że akustyk spieprzył koncert no. No, a to, bo, akustyk, co znaczy, zrobił z Primusem? akustyk, akustyk, akustyk, akustyk nie, jest. Primus, Primus brzmiał nieźle o, Primus brzmiał bardzo fajnie, zresztą co ciekawostką akustykiem Primusa od lat nie wiadomo ilu jest Gajos Janusz? nie Janusz, on ma chyba Andrzej na imię ale polak. No nie jeździ, wiem, coś, coś w ogóle było pod... z akustyką i nagłośnieniem na tym oparciu. Ale to jest, jest najprawdopodobniej po prostu... System był źle ustawiony. Ale Primus no. był jeszcze dobrze nagłośniony. Primus był bardzo najgorzej, fajnie. Najgorzej nagłośnione było The Strokes następnego dnia. O, Jezu, taki dobry koncert z Które brzmiało, wiesz, wokalista The Strokes. Gdyby, był kompletnie pijany, był kompletnie ale śpiewał świetnie, no tak? No to, znaczy, ciężko to nazwać, to, co on robi śpiewaniem. No tak sobie bo, wyje, ale no wyje tak, tak jak na płycie. No. Mruczy na jednej wysokości ton do vocodera, więc on no, tak, tak, robi, ale no niestety akustyk chyba był bardziej pijany od, od... Nie, nie, ja myślę, że to nie do końca kwestia akustyczku. akustyczku. Akustyczków. <grym> Akustyczki nie są złe. <grym> akustyczków. Akustyczków. Znaczy, słuchajcie, musimy wziąć pod uwagę to, że to na to ma wiele, wiele rzeczy wpływ. No, przede wszystkim ogromna wilgoć, no. Która była przez te wszystkie. Co roku jest wilgoć. Openerze. A kurczę, jak grało The Roots, to lała taka ściana wody, że masakra. To jest... Albo Beastie, bo jak grali, to była taka to ściana był lepszy, wody. Może były lepszy, lepszy system, albo lepiej rewolucyjny. To by rewelacyjnie. No. No, no, bo, no, bo, no właśnie, bo deszcz, deszcz dobrze nie niesie, niesie wodę. <śmiech> <śmiech> <śmiech> ta, to <śmiech> nie To prawda. Odkryłeś niesamowitą prawdę fizyczną. Dobrze niesie wodę. Ja byłem zaskoczony. bo Nie przypuszczałem, że na dziesięciolecie mogą się zdarzyć takie rzeczy. A tam problemów technicznych. Było bardzo wiele w czasie, no, koncert... w czasie koncertu Prince'a, na przykład. Było ich bez no, liku. Bo nie może się opowiadać o innych koncertach, których nie widziałeś. To no ci powiemy, że wszędzie no, cały, cały czas były. Jakaś i... plaga, bo na festiwalu tym warszawskim, Orange Warsaw Festival też były problemy. No ja nic nie słyszałem. nie <słuch> też podobno nic nie słyszał, przez pół koncertu. A to już gorzej. No. no to nie najlepiej świadczy o stawiaczach systemu. Jest szansa dla Ciebie. I jeszcze tylko wspomnę, że tak powiem z mojej z całkowicie subiektywnej perspektywy koncertem kolejnym, który był fajny. To był koncert, który dla mnie otworzył cały festiwal, czyli Twilight Singers. I to jest koniec. Czyli jeden zespół z Ameryki, dwa zespoły z, e, znajdujące się, które mają, że tak powiem, swoje siedziby odległości 200 km kwadratowych od mojego domu i koniec. A Ma, cała reszta... Odległości 200 km kwadratowych. Mniej więcej. Nie, to czy nie wiem ile jest do Płocka na przykład. Nie, o ile odległości kwadratowych To może ci nie starczy. No dobrze. Jest szansa, że mieszkają gdzieś tam na, nad tobą. Nie bawię się z wami. Dobrze. Dobra, w każdym razie ja. Dobrze, że nie to, to, to ja proszę. Mam, e, e. Słuchajcie, mam pomysł na biznes. Urwałeś. O, się się Teraz? A. Na biznes? Dobrze. Tak. Mam taki pomysł na biznes. O właśnie panie. Dobrze, redaktorze. a ile można stracić? Nie, można zyskać. czego hmm. nie ile... bo ty jesteś mi tak. winien 240 zł. Ile trzeba mieć, w razie się stracić. Trzeba mieć mieszkanie, na przykład. Redaktor tu posiada. Ja na, na przykład od redaktora wynajmę mieszkanie za 1000 złotych. Powiedzmy. Za dwa. Tak, bo mam... <grym wytkujesz> tak, tak. <grym wytkujesz> I pomysł na biznes upadł. Dobra, to przejdźmy do tematu no, to sportowych. Nie, to, nie. Wynajm... Wy... to jest jak no, najbardziej to jest sportowy. sportowy. Wynajmę za dwa. Niech będzie. Bo mam już takiego tutaj, że tak powiem kandydata, który chce to mieszkanie wynająć za cztery. No. To dobry. A czemu to jest temat sportowy? Bo chodzi o, o Pepsi Arenę. Tak. A. Która, to, która to wynajmowana jest za milionów, no e, tak. za milionów cztery, cztery od miasta Pepsi rocznie, płaci a Pepsi 6. płaci sześć. No. To jest no, to jest tak, to, bardzo no, to świadczy po prostu o, o, o durnocie ludzi z administracji. <śmiech> Ciekawe jestem kto przytula te dwie bańki? Znaczy, ja słyszałem takie tłumaczenie, że tłumaczenie, że po pierwsze w umowie nie ma nic napisane, że nie można tego zrobić, więc z tego powodu Legia może to zrobić, a po drugie, że nie należy winić urzędników, to chyba w gazecie wyborczej ostatnio było napisane, no bo jak generalnie były zawierane te umowy, to nikt jeszcze w Polsce nazwy nie sprzedawał. Tylko w umowie <laughs> no, tak było. No wtedy jeszcze pierwsze do zagłębie Lubin sprzedało nazwę do stadionu i to było nie, później negocjacje. No, po no, no, Ale no, poczekaj. No, to, to Ale w umowie po prostu... nie ma na przykład też, że jeżeli masz na przykład działkę, którą komuś wynajmujesz, a pod spodem znajdują się złoża uranu albo coś to, że w tym momencie. Coś, on, on jest właścicielem. Dokładnie. Złoża uranu. On jest po prostu właścicielem działki. Umowa, która jest na wynajem, dotyczy dokładnie tego, co w niej jest napisane, a nie wszystkich innych rzeczy, których nie ma w Ale znaczy, z, z tego co wiem, a propo, akurat a propos nazwy stadionu, to jest gdzieś tam zapisane że to jak się stadion nazywa jest w gestii właściciela stadionu, a nie no. najemcy. Więc najemca nie może sobie nagle zmienić nazwę. I wziąć za to 6, co, a, to 6 milionów. czerpać tak. z tego zysków, to jest po prostu skandal. Więc sprawa się pro, prawdopodobnie będzie w sądzie toczyć, bo tam do ugody no to, dość, w, dość daleko. To, to powiem Ci, bo ja mieszkanie swoje wynajmuję od wielu lat. I mam taki punkt, jeżeli ktoś chce umowę zawierać, bo niektórzy nie chcą i wtedy biorę pieniądze w szarej strefie. Tu tu podaję adres, podaję adres. Dla urzędu Dla skarbowego. Adresu, tak. No więc. Urząd skarbowy jest, jest, to już na standard, twój adres. Standardowym zapisem jest to, że jest zakaz podnajmowania lokalu, no. tak? Dalej. No bo co by to było po prostu? To byłaby no, so Sodoma i Gomoria. No. Sodomia. <śmiech> Sodomia i Gomorja. No, so nie, nie wiem co tam się <śmiech> dzieje, <śmiech> dzieje <śmiech> wolę nie wiedzieć. I pogoria tak jest. Bogoria. Tak, ja że to tą, A no poza, tym, poza tym bardzo mi się podoba to, to górnolotne jeszcze oprócz tego opowieści dziwnej treści, że jak to miasto zbuduje stadion Legii Warszawa to oni, w, to oni wreszcie będą mogli upamiętnić Kazimierza Dejny i nazwać stadion imieniem Kazimierza Dejny postawić mu pomnik No to mamy teraz pomnik Pepsi Dejna Ale, ale w, w menu w restauracji jest, Łazienkowska czy, jest, jest rogal, rogal Dejny <laughs> Nawet no zdarzyło, zdarzyło mi się go spożyć no, no widzisz, a ja patrzyłem tylko jak spał. I, I chwaliłeś go? No. Tak, tak, całkiem droga Rogal Lenin, tylko myślę, że nie o takie upamiętnienie chodziło. <laughs> raczej wyczynówka Zimierza Dejny na Pepsi Arenie. No tak, znaczy ja Macy, bo, to, że, bo, to, że, bo to, że z nas stadionów się tam sprzedaje jakimś Mercedesom czy innym, aliansom i tak dalej. No to już norma. To już jest norma. Tylko że nie jest to norma w europejskich kucharach, bo w tych, tylko, że, że nie mogą myśląc, grać Myśląc w sposób, że tak powiem, prosty, łopatologiczny, ale chyba sensowny, jeżeli ktoś sprzedaje coś, co nie jest jego własnością, to jest paserem. <głos> <głos> Albo złodziejem po prostu. <głos> no tak, to tak. No to się ładnie wkomponowuje. Albo znalazcą. To jest paserka. Jak jeżeli znajdziesz coś i nie zgłosisz tego i nie Gdyby, ten. dopiero jak się nie znajdzie właściciel, to wtedy masz obowiązek zgłoszenia znalezionych przedmiotów. nie ja nie znajduję także. Nie znajdujesz? No, no bo no. chodzisz z głową. Mówiłem 20 zł ostatnio. I zostać paserem. Się. Oddałeś się w sklepie na, na, spożywczym. Na, na, najzabawniejsze było to, że poszedłem sobie kupić kanapkę, dałem te 20 zł, zostałem 23 zł reszty. To było bardzo tajemnicze 20 zł. Masz je jeszcze? Nie, Wiesz co? nie, nie teraz nie. ma te nowe 23. A, ja bym nie, nie samo. Nie. Ja bym wziął tą trójkę ja i co jest stare 20. To jest, to jest, czy to już podchodzi pod pranie pieniędzy? To jest, to jest jedyny 23-złotowy banknot w Polsce. Następnie zostanie 26-złotowy banknot. No, no. A tymczasem, jak jesteśmy przy warszawskich klubach i tych, i pieniądzach, to chciałem powiedzieć, że zawodnik Zawodnik Polonii Warszawa, co to go kupili za grube pieniądze, i do tej pory nie strzelał. Mówię o Kanim, czy Sanim, czy jak się go czyta. Sanim, san, no czy wiem. ja dobrze słyszę? Tak, to jest to Davis. Tak to brzmi. Brzmienie dingo. Tak. Kontynuuj. <głos> tak, tak. No i on wszedł, był w meczu z Borusią Dortmund po czterech minutach zapewnił zwycięstwo Polonii Warszawa. Nikt nie, nie, nie bardzo w kibice Polonii nawet chcieli wierzyć, że to jest możliwe, jak spojrzałem na skład. Bo, przepraszam, Rosji to, to, to w ogóle nie wierzyłem, że Polonia ten mecz wygrała, bo tam grali wszyscy oprócz Bariosa i Błaszczykowskiego. No, Błaszczykowski zawodnicy. A Barios bar w kopie. A, bar a w kopie. No a ale nawet zarżnięty mistrz Niemiec, na, nawet skaczący no, tak, na jednej nodze powinien Zarżnięty, zarżnięty a dzisiaj, nie, wczoraj e, turniej towarzyski w Niemczech był rozgrywany. Bayern, Borussia, Mainz i Hamburger, i Borussia ten turniej wygrała. A minęło raptem 4 dni od tak, meczu z Polonią. To, tak, to nie jest tak, że, że i, I nie sądzę, żeby Rosja jakoś tam podchodziła. No To był tak samo mecz towarzyski z Polonią, jak grali z, no, nie wiem, z Mainz, czy z. No tutaj grali trochę Czy trosze, z tak. znaczy, to był taki turniej towarzyski w dziwnej formule, bo tam 3 razy 30 minut? Dwa gra. razy trzydzieści minut. Oczywiście ja bym nie przeceniał tego zwycięstwa, bo wiadomo. Natomiast to, co to mówi? To mówi, może, może mówić jedynie, że ta Polonia jest w jakiś sensowny sposób ustawiona. Tak? Może też mówić. Dlatego... mówić że wreszcie, mam wrażenie, że wreszcie to nie jest tak, że jakaś taka jest przepaść straszna, mi między mistrzem Niemiec a... a nie nie nie nie to tutaj bym tak nie rozszułbym dużo Polski nie nie nie no tak chodzi, chodzi o to że to był mecz paringowy właśnie tak, i... tak dalej bym nie wyciągnął 10 lat temu taki mecz paringowy by się skończył taką piątką spokojną Z... bez wysiłku ja pamiętam jak w zeszłym sezonie rozmawialiśmy wszyscy wspólnie zupełnie inaczej mówiliśmy na początku sezonu a zupełnie inaczej mówiliśmy pod koniec sezonu no drużyna do, no... tym bardziej nie mówiłbym po jakimś okresie przygotowawczym początku no tak, okresu rok przygotowawczym po rok temu, po rok temu chwaliliśmy jak jelonie na przykład pamiętam na no Chelsea chwaliliśmy. No, Słynna polska, wiem, drużyna Chelsea. Tak. Tak, no. polska drużyna Chelsea. No ale Polonia zaraz potem grała mecz z Olimpiakosem Pireus, który przegrała 2-1, a swobodnie mogła ten mecz wygrać. Yy, także Olimpiakos Pireus jest mistrzem Grecji z kolei. Także to nie jest przypadek, że w dwóch meczach drużyna yy, było, nie było nawet nie grająca w pucharach. Reprezy nie, nawet, nawet tych pucharów raczej broniła się przed spadkiem. Yy, nagle została... Yy, po prostu dostał trener na cały okres przygotowawczy bez żadnych zawirowań. To Wszystko zależy od tego, jakie tak naprawdę założenia taktyczne, trenerskie miały te obie drużyny. Ja świadczy faktycznie o tym, że bo nawet najbardziej zajechani mistrzowie Niemiec albo nawet mistrzowie Grecji, gdyby ta Polonia była źle poustawiana, źle grała, źle broniła... Z nimi wygrały, no no ale to tylko o tym, no niczym więcej moim powiem zdaniem. Powiem Ci tak, Polonia, Polonia na, nie wiem, 7-8 miesięcy temu w pełni sezonu yy, z drużyną przygotowującą się do sezonu przegrałaby każdy mecz, bo oddawała jeden, dwa strzały na bramkę. W tej chwili Polonia, mimo tego, że zmieniła ustawienie, mimo tego, że zmieniła kilku zawodników, to tych strzałów w meczu z Borusją oddała co najmniej kilka w światło bramki z Olimpiakosem również, co świadczy o tym, że w pierwszym meczu sparingowym z Wartą Poznań, która zaczyna sezon wcześniej, jest różną drugoligową, wygrała Polonia grając drugim składem 5 do 0, także może, nie, nie ulega wątpliwości, że nie ma potencjału, no, Ma no potencjał na tym, żeby, żeby, żeby dobrze grać. No, miała no, już go w zeszłym sezonie nie wykorzystałem. Też, okazało no, się, dobrać. że drużyna Wisły-Kraków też może nie stracić gola przez 180 minut w eliminacjach Ligi Mistrzów. Było, nie było. Trochę mocniejszą drużyną niż te, które pokonywały polskie zespoły wcześniej w eliminacjach. Żeby nie czy... wspominać Jagiellonii. Jagiellonii. <laughs> Ale, tak, tak. No i nie tracą gola. Wygrywałem 3-0 w dwóch meczu ze Skonto. I wreszcie, no ja myślę, że... No, nie chcę zaklinać tutaj niczego, ale Liteks to jest na pewno do, do huknięcia. Po no, no tym tak, z... Liteksie jest jeszcze jedna runda chyba, tak? I dopiero jest faza tak. grupowa. Więc po, no jeszcze... Liteksie, po Liteksie jest Politeksie chyba jeszcze, jest, gdzieś tam się tam, się jeszcze jakoś... jest jakiś, tam nie wiem, Tottenham, Liverpool albo jakiś inny. Yes. Czy przy szczęśliwym losowaniu to może być Ech. ktoś tam słabszy? No, ale... na, na pewno nie Liteks. <głosy> no w każdym razie dzisiaj za to Śląsk-Wrocław, tak? Gra zaraz, ale, ale to nie, nie byliśmy to... umknąć temu miesiącowi nie, nie, ja chciałem, że, że, ja nie chciałem ogłama... będziemy rozmawiać o przyszłości tak? Nie, ja chciałem okopa Ameryka bo znamy to. finalistę i zanim nagramy kolejny podcast, wiem, już będzie znany z, z, zwycięzca który będzie u nas. a to jest tak wstrząsający turniej że Paragwaj nie wygrał meczu, jest w finale No, bo to jest taki turniej właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo ogromny wkład w historię futbolu południowoamerykańskiego kompletnie nieświadomie ma trener Jose Mourinho Dlatego, że w meczach ćwierćfinałowych drużyny grające grający murarkę taką na swojej połowie i, i grające, próbujące grać z kontry w sposób mało wysublimowany albo przetrwać do 90 minuty. W ćwierćfinałach. W ćwierćfinałach, tak, tak. W ćwierćfinałach, tak, w ćwierćfinałach przeszły, przeszły dalej cztery zespoły, które, które grały nic. Oprócz Urugwaju, który jest rzeczywiście drużyną prowadzoną w bardzo rozsądny sposób przez Tabareza. To jest najlepszy trener po prostu na, na tym turnieju. Ma, ma poukładany zespół. Ja bym chciał, żeby polska reprezentacja tak grała jak Rugwej, bo jest, są ku temu możliwości. To wcale nie jest tak, że Suarez. No fakt, że Suarez i Forlan są lepsi niż Lewandowski z Błaszczykowskim. To na pewno. Ale już na przykład. Tacy piłkarze, którzy tam grają na, w obronie, czy, czy w pomocy, to już wcale niekoniecznie tam nie ma żadnych. To jest ta środkowa para obrońców rukwajskich. To Lugano to i ten. Są, no, no do, lepsi niż polscy obrońcy, zresztą trudno, żeby byli tak. gorsi. <laughs> polscy no ale tam, tym, tym niemniej to nie jest tak, że, że to, to, co grał rugwaj w obronie i w pomocy, to nie można tego, to no, po prostu trzeba się patrzeć się i uczyć, jak oni, jak oni się przesuwają po boisku, jak nie pozwalają rozgrywać piłki drużynie przeciwnej. I no, jednym Jedną różnicą tutaj jest taka taka właśnie, że po podaniu do Forlana, Forlan potrafi albo minąć zawodnika drużyny przeciwnej, albo przy piłce utrzymać się do momentu, kiedy Suarez przybiegnie, albo czasem jeszcze ktoś i podać do niego w taki sposób, że tamten albo oddaje strzał, albo jest w sytuacji jeden na jeden. Do tego Forlan potrafi uderzyć z rzutu wolnego i dośrodkować z rzutu rożnego. Mimo tego, że przez ostatni rok w ogóle nie umiał grać w piłkę. On, od, on mistrzostw świata praktycznie nie istniał w lidze. Nie istniał. On ma odwrotnie niż Messi. <śmiech> tak, on gra, tylko, on gra tylko w reprezentacji. Jasno, bez przesady. Ale. No ale nie, no, no, czy nie no, to oczywiście, że bez przesady, bo to jest taki mój ulubiony klub piłkarzy, na których nie poznał się Sir Alex Ferguson. Czyli Gerard Piquet, Diego Forlan, można by Rossiego do tego klubu dorzucić. Ja, na Piquet on się chyba poznał, tylko jakoś tak mam wrażenie. Oddał go że... za pięć baniek. No tak, ale Piquet chyba tak bardzo chciał wrócić, że sam uznał, że to nie znaczy ma wiesz, sensu. To, gdy, no. Gdyby grał tyle, ile w tym czasie w Manchesterze grywał chociażby Wes Brown, to może by tam został. Tylko, mhm. że on był chyba czwartym środkowym obrońcą tak naprawdę w hierarchii. To no też pada wtedy był jeszcze trochę młodszy. No. no. Wiesz, że, no. I raz poszedł na wypożyczenie do Saragosy, potem wrócił, a w tej chwili jest, za no dużo gadać, no, jednym z dwóch, trzech najlepszych środkowych obrońców świata. Jednym z nielicznych, który potrafi, który potrafi wyprowadzić piłkę na 40, 50, 60 metrów na centymetry podać ją. Oprócz tego gra w defensywie, jeszcze strzela gole. Ale wiesz, no, no Forlan nie poznał się. Forlan w United grał słabo. No. Mówi 11 goli może? w sezonie. Y no wiesz, to, to to, no Rosji też grał słabo. No Oka właśnie. Okazało się, że... Okaza ale może, może bo trzeba było tak, dać... nie, każdy, nie każdy może pasuje do, do systemu Fergusona, no nie wiem. Nie mhm. tylko do systemu Fergusona, dlatego że po prostu nie każdy zawodnik, że błysnę taką błyskotliwą myślą pasuje błyskotliwą do każdej drużyny. Tak. I, bo to samo było w Barcelonie. Tak. Ale w Barcelonie to teraz będzie zawsze, dlatego że ta drużyna tak wyśrubowała poziom, że w tej chwili można kupować do niej tylko piłkarzy pasujących do tego zespołu, czyli takich, którzy albo zostali przez ten klub wychowani, dlatego taka trwa wojna Oseska, Fabregasa, albo ewidentnie ewidentnie pasują do systemu gry i technicznie, i szybkościowo, i jeżeli chodzi o wizję y, trenera. Czyli, no, czyli jak się skończył eksperyment ze Zlatanem, to wszyscy wiemy. i Wydaje się, że zawodnik i technicznie, i fizycznie y, dawał, da, powinien dawać radę, a tu się okazuje, że nie dawał rady. E, a taki Alexis Sanchez, który pewnie dziś albo jutro podpisze kontrakt z Barceloną, Wydaje się, że się nadaje. No i zobaczymy. No, też, zobaczymy. Będzie, też, też tani nie będzie. Będzie kosztował pewnie 28-29 milionów plus zmienne, czyli około 36 milionów euro będzie kosztował. No ale moim zdaniem to jest akurat trafiony transfer. No a wracając jeszcze do Copa America. Bo tak, Argentyna to się pożegnała ze względu na głupotę trenera, moim zdaniem. Bo kto wy, wyznacza. Nie mają, nie mają szczęścia tak Kto wyznacza. Trenerów. Kto, znaczy, dramat w obronie, kompletny dramat, jeżeli chodzi o obronę Argentyny, do tego, kto wyznacza do karnych Teweza, który od roku strzela wszystkie karne w środek bramki i zazwyczaj na pałę. No i strzelił na pałę w środek bramki i trafił w bramkarze. Ja to, to ja myślę, że to nie jest przyczyna porażki Argentyny. Tevez no. nie grał no, nic nie, no, na tym przyczyn, turnieju. Argentyna, kom... argentyna nie gra nic od paru A, lat już. W tym ale momencie, Ar Ar tak? Argentyna w karnych spokojnie mogła sobie poradzić. Ale doprowadzenie. Nie powinien nie, w ogóle. Dochodzić do na, karnych. Tak, no. Znaczy tak, powiem o W takim potencjale. W tym meczu, w tym meczu gdyby na boisko nie wpuszczony został Tevez, przy którym m, y, Messi ma połowę mniej miejsca na boisku, bo Tevez biega tam, gdzie on. I o ile, o ile Pastore... No, bo, no bez bo... przesady. Ja myślę, że Messi z Tevezem spokojnie mogą grać razem. To jest kwestia jakiegoś ogarniętego trenera, który coś im znaczy nie, wymyśli. nie, nie, tak, nie a... będzie ich ustawiał obok siebie na placu. No bo ich a po... no... Argentyna od... od... Trzech lat nie ma trenera, i, i to jest problem. To jest problem. No Argenaua. właśnie, to chodzi, no, bo Potencjał ma przeogromne. Tak naprawdę mogliby zrobić wszystko i wygrywać każdy mecz, tak naprawdę w pierwszych 45 czy tam 60 minutach. Podobnie jak no, Brazylia. Wreszcie. Podobnie jak Brazylia. Ale, no. w, Brazy ale w Brazylii okazuje się, tym, że, że, że wszyscy piłkarze, którzy oddają strzały z rzutów karnych, mają z kolei mózgi wielkości grzechotki. No nie, no to prawda. nie strzelić, nie strzelić go przez 120 minut i jeszcze nie strzelić żadnego karnego. A do tego, bo Będąc jak... Brazylią, to już jeszcze, jest naprawdę. Jeszcze, jeszcze, us jeszcze usprawiedliwiałbym Elano, który podchodził jako pierwszy i nie wiedział, jak wygląda ta murawa na wapnie. Nie, no daj spokój. Nie, ale nie bo Obejrzałem sobie to specjalnie jeszcze raz. Tam ta murawa jest tak związana, że jeżeli wchodziło się, ustawiało nogę postawną, zazwyczaj bokiem, bo oni nabiegali z boku. Wszyscy Brazylijczycy do karnych nabiegali z boku. Więc ustawiając nogę prawą lub lewą jako postawną, przesuwali sobie murawę z piłką o kilka centymetrów w bok. Więc trudno, żeby czysto trafili tą piłkę drugą nogą. Natomiast paragwajczycy, nie strzelając dwóch pierwszych rzutów karnych, zorientowali się, że należy na piłkę na, na wprost. I uderzali piłkę z prostego podbicia i strzelali w środek bramki. I trzeba było trafić w bramkę. Trafili dwa razy w bramkę i wygrali rzuty, rzuty karne 2 do 0. Pomyśleli... tego wynika z tego, że na polonie białogon byłoby łatwiej. No, nie, no nie, znaczy nie bo na Polonii t, t, ale pod trawą, pod trawą jest, jest piasek i ona jest dosyć twarda. Tutaj murawa była bardzo miękka i się przesuwała. Te kępy fruwały na parę metrów w powietrze. No, tak jak mówię, Elano strzelił bardzo niecelnie, popatrzył się z wyrzutem na murawę, po czym wszyscy jego koledzy z reprezentacji podeszli i zrobili to samo. Też z wyrzutem Może patrzyli się mu na murawę. <ślech> Może ich nie powiedział. Bo oni nie się, lubią. Bo bo się nie tak. lubią. Tak, no. No i tak to znaczy. Tak, znaczy, tak to znaczy tak Zarzuciliśmy moi... snop no na ja tę bym, kwestię. Ja bym nie przesadzał, że porażka Brazylii spowodowana była przesuwającą się murawą. Znaczy, Wiar bo... zagrał. VR zagrał Ra raczej, Marii... raczej brakiem mózgu. Tak, tak raczej <laughs> brakiem mózgu, tak. Znaczy, no wystarczy. I no w ogóle to mózgu, były takie mózgu. dziwne ćwiercinały, bo tam bramkarze y, wszyscy chyba tych drużyn teoretycznie słabszych mieli akurat dzień konia. Nie wiem, Chile to trafiło w poprzeczkę chyba sześć razy w tym meczu, może przesadzam, ale mam wrażenie, że tą złup, poprzeczkę, poprzeczkę strasznie. A już nawet jak trafiali w bramkę, to, to, to ten bramkarz jakimś tam dziwnym, gdzieś nogą, ręką albo barkiem mu się, mu się udawało obronić, więc no, strasznie dziwne te mecze. No, jest jeden plus w kolejnych Granderby, których ja na przykład nie czekam jakoś bardzo strasznie 14 sierpnia. W związku z tym w Barcelonie zagrają prawdopodobnie i Messi, i Alexis Sanchez, bo wrócili sobie o parę dni wcześniej z Copa Ameryka, chociaż oni pewnie woleliby tam grać do samego końca. No, no. można tak przypuszczać no i co i został Urugwaj i Paragwaj ja, no, jeszcze o ile Urugwaj coś gra to Paragwaj rzeczywiście nie gra w, no, muruje się dosyć regularnie i czeka, no, ja czeka do końca moim, 120 minuty moim i moim potem. remisów na koncie plus dwa razy wygrane karne jak na razie w tym turnieju więc. ja to, ja to tak się modlę, żeby więc tak w Mogą roku reprezentacja kopa Ameryka, Polska nie, nie, mecha. Nic mecha. nie grała i nie wygrywała no bo nie, no bo u nas nie da się wyjść z grupy nie wygrywając meczu. Myślałem, że modlić się, żeby w razie Tak, tak, bo tam, bo tam się z trzeciego miejsca, tam wychodzi znaczy też nie rozumiem tego systemu na Copa America, dlaczego jeżeli mają 10 drużyn w Copa America, to nie zrobią dwóch grup po pięć i nie wyjdą z pierwszych i z drugich miejsc i będzie tak raz, że krócej, dwa że logiczniej. Ale chodzi że, to, to, to że by było dłużej. To <laughs> Po co się ro, ro, rozbuch, rozbu, ten, Roz, rozbudowuje, rozbuchuje rozbudowuje, rozbudowuje, tak, euro i Mistrzostwa świata powiększa się ilość drużyn? No po to, żeby trwało to dłużej dłuższe mistrzostwa, więcej relacji. Więcej, relacji więcej, więcej, reklam. Więcej, reklam, więcej reklam, więcej pieniędzy. No, sam pomysł na to, żeby mecze były trzy razy po 30 minut, i że w związku z tym dwie przerwy i w związku z tym więcej możliwości sprzedaży czasu reklamowego. No i więcej... Słyszałem picie piany na dopiero ten temat. jak będą mistrzostwa w piekarniku, to wtedy to No tak, tak że, że to być. niby piekarnik, no ale to, halo. Mówią, że stadiony będą klimatyzowane i temperatura na stadionach będzie 20 parę stopni po zamknięciu dachu, a teraz opowiadają, że no nie, nie wiadomo, czy klimatyzacja będzie działała w 100% więc temperatura na stadionach może sięgać 38 stopni i dlatego będą robili dwie przerwy w czasie meczu a to chyba nie można grać w piłkę przy takiej temperaturze. nie temencji. można, dlatego że przepisy UEFA nie pozwalają rozgrywać meczu powyżej 32 stopni Celsjusza w cieniu no i tam twierdzą, że 38 może być a na, w cieniu będą siłą rzeczy, bo jak dach zasuną no to wszyscy są w cieniu <śleszy> no chyba, że dach jest przecież Albo że włączące światło. Tak. Jeszcze będą i dogrzewać. Może mają chłodzące światło. O, chłodzące światło. Świecące ciemnością. O. Co no, się i, jeszcze działo przez ten... No, no Jeszcze chciałem powiedzieć, że ja w związku z takim, w związku z takim obrotem sprawy trzymam y, te trzy, trzymam kciuk, <głos> kciuki za Urugwaj w finale Copa America. Od początku, bo Urugwaj był jedyny odróżny, na którą się dało patrzeć chyba. No Chile na tej jeszcze. Kopie. Chile jeszcze mm. było <głos> do, grało, do, ale... do meczu ćwierćfinałowego, gdzie znaczy, bo, odbili gniało, się od Wenezueli jako tścianą. No. Też ładnie grali, tylko mieli, nie wiem, pecha hmm. chyba. No niestety. No i poza tym, tak jak mówię, Urugwaj dla mnie ma jedy, jako jedyny ma trenera, który... Yy... No, który genia genialnie w meczu z Argentyną to genialnie drużynę poustawiał i, e, i Argentyna rzeczywiście... Pan Diego Maradona, nie wiem czy słyszałeś, powiedział, że po, te, po, te, po tej klęsce to trener Batista powinien się w ogóle schować w Urugwaju i nie pokazywać w Argentynie przez najbliższe pół roku. No Ciekawy, jak trener Maradona z, z, poprowadziłby drużynę na tych miejscach. Ja myślę, on że on nie, Nigdy on, się nie on, dowiemy. Ja myślę, że on nie ma dystansu tak. do siebie, więc on nie on ma coraz Świata, więc... to Znaczy, co, co ciekawe, to tak mi przyszło też do głowy ostatnio, bo aż sobie sprawdziłem, bo tak jadą po tym Messim, że nie wygra Copa America i że jak można piłkarza, który nie może takiego turnieju jak Copa America porównywać do Maradony i Pelego. A więc Pele z Maradoną w Copa Ameryka mają równo zero zwycięstw. Żaden z nich nigdy nie wygrał tego turnieju. To tak opowiada takie no, historie. słucham w mediach takich dyrdymałów. A to oni co? nie wiedzą, że piłka nożna jest to sport grupowy? Zespołowy. Zespołowy. No. No, no, myślę, że nie wiedzą. Bo A grupowy to, my, to nie nic. jest? Grupowy Su też jest, bo przecież występują może grupa. być. Bo, no Ale bo były takie mecze Argentyny na tym turnieju, gdzie Messi zaliczał po dwie, dwie, trzy, dwie asysty, albo dwie w jednym, dwie w drugim meczu, a gdyby Higuain na przykład strzelał to, co do niego podawano, głównie Messi, to mógł strzelić w jednym meczu mógł zostać królem strzelców. Nie wiem, czy z Ekwadorem to był mecz, chyba tak, nie pamiętam już teraz, za to, to, to. trochę są takie takiej porze, że czasami śpię pół godziny w czasie meczu. Dzisiaj się obudziłem na przykład na ostatni rzut karny i zobaczyłem, że Paragwaj wygrywa. Ale później też szczęście dają powtórkę jeszcze w ciągu dnia, więc można obejrzeć sobie jeszcze raz. Nie, żebym nagrywał ten, ten, ten pasjonujący turniej, który jest beznadziejny piłkarsko. Nie, no to wiesz, drdy mało w mediach, to już dawno ustaliliśmy, że nie bardzo jest co słuchać. No. Dodam, że Messi ani, ani Pele, ani Maradona nie mają na przykład zwycięstwa... W, w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów, znaczy w Pucharze Europy. Nie mają też zwycięstwa w Igrzyskach Olimpijskich, które ma Messi. ale Messi tych... znaczy, to chyba, jeśli dobrze pamiętam, to nie za długo grał w Europie. To ciężko, no właśnie. Ciężko, ja, by było ciężko zdobyć, coś w Europie było. no się. No, on ma to, że natrzepał tych mistrzostw świata. prawda, No ale też, też w jednych to praktycznie nie wyszedł na boisko, a w, a w ostatnich kontuzjowany był i też nie grał, nie grał pół imprezy. No. Także to też tak. Tak, tak jak Nazario de Lima, który ma jedno mistrzostwo świata, nie, nie, będąc a, nie będąc ani minuty na murawie. A wszyscy tam dziennikarze piszą, że jaki to wybitny piłkarz, bo ma dwa mistrzostwa świata. No ma, bo był. No, no to jest trochę, się trochę, tak, jak, to jest trochę to... tak, jak Piotr Mownik ma trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, albo Skrobosk. Kroboski. Słuchajcie, liczy się. tak liczy się Liczy się. To jest idea olimpijska. No, udział jest ważny. No, to udział, tak. Tak, na pewno w Mistrzostwach Świata? Ja myślałem, że dla Brazylii w... to udział. Ja myślę, że, że Ronaldo by się zamienił, że, że wolałby jednak grać w tych meczach. No Pewnie tak. Także no. Skopa Ameryka. Amen. Amen. Tak, to prawda. No, nie, co, to nie jeszcze się wydarzyło nie, w ciągu ciekawsze. tego miesiąca? Co, co, co, się, co się wydarzyło? No Tour de France trwa. I na przykład dzisiaj prawie A bym się... w piłce wzią... nożnej to już nic? No niewiele się dzieje w piłce no, nożnej. Bo... Odpadła. Odpadła mm, to, to, Pawłod... No Nie odpadła. nie odpadła błyskawicznie z Z drużyną Irtysza Pawłodar. Mistrzostwa Świata Kobiet też. I teren... Bardzo. Właśnie Terer Probier, że w związku z tym zakończył swoją przygodę z Jagiellonią. Jest... ostatecznie. Tak sobie ja pomyślałem, że może lepiej było go puścić wtedy, jak on chciał odejść jednak. Może by teraz pracował już, w Legii Warszawa na tam przykład. Tam już nie było chyba woli ani ze strony drużyny, ani trenera, żeby tam dalej natomiast, pracować ze sobą. Natomiast bardzo mnie interesuje cały czas ten transfer do Śląska Wrocław, tego Holendra, jak on się tam nazywa. Woskamp. Woskamp tak? No, no ciekawe, ciekawe o, nie, to, w jest. W ogóle, w ogóle to jest. Bo to jest w ogóle taki, bo jak popatrzyłem na historię transferów zawodników, którzy byli królami strzelców drugiej ligi holenderskiej, to oni zazwyczaj lądowali w szóstej, siódmej, ósmej drużynie Eredivisie. No tak, to taki naturalny, naturalny kierunek. kierunek. A tu się okazuje, że człowiek, który strzela 27 bodajże goli w drugiej lidze holenderskiej, ląduje w Śląsku Wrocław. I jak sobie pomyślałem, że gdyby Śląska Wrocław nie było, nie było w europejskich pucharach, to ten woskamp by raczej tutaj nie, no nie, nie no na przyszedł. Na pewno by nie, na pewno na pewno by nie przyszedł. No, no. Tak, tak się... samo jak jest w ogóle to tak. No zresztą chyba podpisał roczny kontrakt. No, bo, no dobrze, no zobaczymy, czy coś w Wrocławu ugra, bo na razie wygląda na to, że i on tam się dobrze wkomponowuje do tego zespołu. Wszedł. No, taki masały w... chłopak jest. Wywiad z nim widziałem. Pierwsze <śmum> pytanie, jak mu się podoba w Polsce, powiedział, o oh, it's terrible, it's terrible. <śmum> <śmum> to co chce, mieszka, we mieszka we Wrocławiu, najbardziej holenderskim mieście w Nie Polsce. No, to gdzie to gdzie kanały, kanały z rowery najbardziej... są? <śmum> Teraz to, to, to, to, to, to, to, to chyba, chyba najbardziej cywilizowane <śmum> miasto w Polsce. Oczywiście zaczął powiadać, że oczywiście Wrocław, piękny miasto, bardzo mu się podoba. I tak autostradą dojechać, tak? może dojechać do Niemiec, ja znaczy, nie wiem, czy on może czy autostradą dojechać, dojechać do domu w ogóle. No, i ja nie wiem, czy jest drugie takie miasto w Polsce. <laughs> Gdzie można, może do Szczecin? Ja wiem na przykład. Nie Że ma. nie ma. Tak. <laughs> może możesz Szczecin, tak. Tak, bo tam do Berlina autostradą trniesz no, i później no, i dalej no. do Holandii też można da radę. Znaczy no, nie musisz nawet przez Berlin. Możesz no, ze Szczecina na przykład do Wrocławia ludzie regularnie jeżdżą przez Berlin. No, też bym tak zrobił. Niektórzy nad morze z Warszawy jeżdżą, albo z Krakowa nad morze, mhm. też przez, przez Berlin. Podobno szybciej. Tak. Na pewno. I na pewno zdrowiej. I bezpieczniej. <głos> z no. Warszawy? Z Krakowa. Z Krakowa, z Krakowa. Na... Albo z gór gdzieś tam tak, tak. Z zakopanego tak, to i się około... opłaca. Tak. Wiem, bo dzisiaj. Z dzi no Warszawy je... nie, z Warszawy to, z Warszawy to, dzisiaj, to dzisiaj jak to jechałem do Mławy przysały. przede mną człowiek zawracał. Jedziesz no sobie tam 140 na godzinę i widzisz nagle samochód na poboczu, który przed tobą zawraca. A ty się dziwisz, że tobie samochód dużo pali. <głos> <głos> znaczy jeździć 60. Tak. Na piątce. Pół dnia bym jechał. Ja myślę, tak myślę, że przez pół dnia ja jak mniej niż przez dwie godziny. No. no, także ja dlatego dzisiaj podcast wcześniej skończyłem, bo idę w Oskampo oglądać. Ja w ogóle te transfery jakoś tak. No i ten i ten wyglądają. I ten Il. Ilief, Ilief, ten Lamej też Lamej. tak wszyscy tam na nim przywieszali, no, że on tam no. tylko cztery mecze zagrał w zeszłym sezonie. Tylko, no, tak... Z tymi, z tą oceną transferów też poczekajmy chwilę. No, na razie no, nie, Ten, wiesz, ten, no, ten, to ten akurat transfer do Skampa akurat na razie no, przyniósł, przyniósł bardzo wymierny no, efekt. Jeden, no ale... no i no, jest no, ale też w puchara no, no, no, Pucharadze. Puchara, nie, nie, puchara. nie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w ogóle te nazwiska, które zaczynają się no, tak, no, tak, pojawiać, to, wiesz, to już jest zupełnie inna półka niż parę lat temu, bo mówimy Król Strzelców. Ci co rośnie nadzieja w nas, tak? przychodzi człowiek z Premiership do, do Wisły. No, można mówić, że on zagrał cztery mecze tylko, ale jakby on zagrał 30 ale, meczów... Ale do tej pory się to nie zdarzało, żeby ktoś nawet tak, grający 4 tak, mecze... Tak. No to... tak, znaczy, jakby on zagrał 30 meczów, to ani by go tam nie, przyjechał, nie, nie puszczał, tak, ani jest. by się do Wisły nie wybierał, ani Wisły niego by nie było stać, więc... Znaczy ja się tylko zastanawiam nad jednym, czy to w ogóle ma... Znaczy dla mnie to nie ma większego znaczenia tak naprawdę osobiście, natomiast zastanawiam się, który polski klub będzie pierwszym, w którym nie wystąpi żaden Polak w składzie bo Wiśle już do tego jest bardzo blisko, bo jest Patryk Małecki, który no trzech, będzie... Trzech, trzech tak, grał. Małecki, Wilki i Sobolewski. Sobolewski. No i oni to rzeczywiście tam mają mocną pozycję w zespole i będą. W, w Legii, Legii też, to jest też jest blisko. Też jest blisko. Też jest trzech chyba w tej chwili grających Polaków. W, nie, w Śląsku to jest akurat dużo. W Lechu też już tam Ale jest w Lidze końcówka. Myślę, że w Lechi Gdańsk też jest niewielu. No, zobaczymy. No. Wiesz, no, mój, tak bo to, bo to jest też tak, też czytałem taki artykuł właśnie o tego lameja. Już nie pamiętam, kto to napisał, który tam, tu, tu z polskiego dziennikarstwa, tu z polskich Dziennikarstwa. tu <gry> który pisał, że po co taki lamej, że on przecież cały sezon na ławce siedział, że to słabizna na pewno i, i w ogóle bez sensu. I na koniec konkluzja była, a do tego. Odbiera miejsce polskiemu piłkarzowi na prawej któremu? obronie. No właśnie nie wiem, które. Maszczyńskiemu z Polonii Warszawy. <laughs> Jak on taki słaby i beznadziejny, to polski piłkarz nie powinien mieć problemu, żeby być od niego lepiej. Żeby wywalczyć miejsce tak, w składzie. No. To, to... Kiedy ostatnim polskim dobrym piłkarzem na prawej obronie Wisły Kraków był Błaszczykowski. <laughs> no Baszczyński oczywiście, tak? To się się no ale od czasu, kiedy oni odeszli z Wisły, to tam nie było. No tam w obronie w ogóle rzadko jakiś Polak Jak... się pojawia dokładnie, ostatnio. Dokładnie. Ale może gdyby nie to, że on odbiera mu miejsce, to, to talent jakoś piłkarz, aby wybuch, zabłysnął, wiadomo. Nie, no dobrze, so, niech, tam, niech tam... I zaraz zagasnął. Polskie <śmiech> talenty dwudziestoletnie teraz się ogarną trochę i wygryzą ze składu takich właśnie emerytów z premiership. Nie widzę, A może się nie czegoś od nich nauczą? Kto wie. Okazuje się, że jak ktoś dobrze w piłkę gra, to, da, to daje radę sobie z wygryzieniem zawodnika o większym nazwisku i, o, o, i to nieraz się w, tak historii, się zdarzało, w futbolu tak. zdarzało. że Piłkarze znikąd, nawet z drużyny rezerw przychodzili. No i jakość tej drużyny rezerw trzeba kiedyś w pierwszym zespole zaistnieć. Albo przez kontuzję kolegi z zespołu, albo starając się na treningach i dostając szansę ją wykorzystując. No ja słyszałem, że, że, że w polskiej lidze to kosztuje 3000 zł. Ty to masz no te teorie finansowe. Nie teorie finansowe. Słyszałem to od chłopca, który grał w Koronie Kielce. Żeby, co? Żeby przejść do, do szerokiego pierwszego ale składu. Ale to, tak, to już kiedyś przejść byłbywała. do szerokiego składu, a zagrać w meczu też jeszcze. No, ale jest chodzi o to, że jak przechodzisz do szerokiego już. składu, masz szansę się pokazać trenerowi. A no tak to trener cię nie ogląda. Nie wiem, na jak to się wygląda. Jak się nazywasz. Na to no, wygląda. nie wiem, bo w koronie to teraz kadra będzie taka. Co ciekawe to, to ciekawe, to ta korona z tą odmłodzoną kadrą grającą praktycznie chłopakami z Kielc, bo tak, odchodzi odszedł już niedzielan do Krakowi już zdążył w niej zagrać. Janczyk na razie został dlatego, że nie ma lepszej oferty, ale te, tam jeszcze po do... super snajper Tataj. Tataj wrócił do Dolkanu do Ząbki. No i zostają tak naprawdę ci, którzy w tej koronie albo byli, albo wchodzą właśnie z drużyn no, rezerw. No. I chciałem Wam powiedzieć, że ostatnio na przykład Korona Kielce grając z juniorami wygrała z Zagłębiem Lubin 5 do 1. Eee, także a kilka innych spotkań grając w sparingach z drużynami z ekstraklasy również korona nie wygląda wcale słabiej eee, grając z tymi młodymi tam mm. najstarszy i najbardziej doświadczony w nowym ataku to jest Gawęc nie no, pobierz, wreszcie... nie nie wiem, no poczekajmy, poczekajmy do tego co się wydarzyło. mam wrażenie, że to jest jakoś tak wreszcie się robi. <śmiech> robi powoli, mam nadzieję, że taki trend się utrzyma normalnie, że kluby z czołówki kupują piłkarzy i to piłkarzy coraz lepszych reprezentantów Holandii na przykład byłych a pozostałe kluby nie ściągają na siłę jakiegoś tam trzeciego sortu z Afryki, Bałkanów czy skądś tam, tylko właśnie próbują młodych ludzi wrzucać na... I promować, no i promować po to, żeby i nie tych, jak, żyć, no. Jak się tych 10-11 wrzuci do pierwszego składu, to wystarczy, że jeden wypali, sprzeda się go i jest, na, jest za co żyć, no, tak. no. Trzeba tylko postawić odpowiednie cele, że nie walczymy o Mistrzostwo Polski co sezon, tylko, tylko mamy, jesteśmy, inny, mamy inny model działania. Z tak polskim jak... Arsenalem. No, no na nie, to, ale niestety to jest problem, że on, tak, cały tak, nie walczy, nie... on cały czas walczy. On tak, ale on cały czas walczy. Raczej jakieś tam półligi ligi holenderskiej żyje z tego, że wiadomo, że oni nie wygrają ligi, ale mają wychowywać piłkarzy, czy, czy nie wiem, czy pół ligi hiszpańskiej pewnie też. Tak, no na przykład. Na przykład a albo pod... albo, albo francuskiej. A potem, a potem okazuje się, że taka reprezentacja nagle jest w finale. Tak Mistrzostw świata. No, no, to, znaczy to jest m.in. tego wymierny kolanek efekt. Polandii coś nie pozmieniało, bo tam akurat te kluby, co to miały być słabe, to ostatnio wygrywają. No Tak no. Ale, no, ale był, Tak a czy inaczej chodzi 10. o to, że to przynosi właśnie no tego Dzisiaj, dzisiaj efek, trenerem to, Feyenoordu to... został Ronald Kuman. E, no. A to jeszcze chciałem, bo tak przyszło mi do głowy a propos transferów, no bo y, Mierzejewski odszedł za 5 milionów euro do tego sporu w międzyczasie. A dzisiaj pokazała się informacja, że zawodnik Hefren Suarez, czyli człowiek, który na przykład strzelał bramki Realowi Madryt w Grand Derby, jedną bo jedną, ale strzelił oprócz tego parę innych goli w Barcelonie, ma odejść z Barcelony do Boltonu za 5,5 miliona euro. Także różnica, różnica w cenie raptem 10%. <laughs> Między Andrianem Mierzyjewskim tam, a Hefrenem Suarezem. Widzieliście, jak Mierzyjewski wylądował tam w tej Turcji pierwszy raz. Tam jak, go, roku, jak Boga go potrafi. ludzi. Znaczy jest to w tej chwili może być tak, że będzie to bardziej polski klub Trabzonspor niż Wisła. Niż ma czterech Polaków. Rozum, jak no jak wszyscy czterej wyjdą na boisko, to będzie ich więcej niż w Legii i w Wiśle. No, trzeba będzie się przejechać na mecz do Trabzonu. Po wakacjach. A gdzie oni są? Z są? Trabzon. A gdzie jest ten Trabzon? No, w Turcji. Turcji głębokiej. Ale w, na, w Turcji głębokiej w którym miejscu? Tak się... W Anatolii tam. W na głębokiej, Anatoli, Azjatyckiej. Tak, Anatoli. Ja już tam byłem. Ale no, nie byłeś na metu trabzon. wtedy no. jeszcze ich tam nie było. No właśnie. Poza tym. Musisz tam wrócić. Bardzo no. przyjemne miejsce swoją drogą. Rezerwuj bilety. Turcja tak. tak. Turcja, tak. Jak już jesteśmy przy, przy, przy takim zaistnieniu zawodników. To, e, przysz... zawodnik Szpilka zaistniał tak, zawodnik Szpilka, ale to inna branża ale ja mam takie, obserwujemy... ale ja już widzieliście zawodnika Wolaka, który też zaistniał o Jezus. ale to, no, to, to, to, to, to zaraz bo chciałem tylko powiedzieć, że mam coraz głębsze przeświadczenie, że jednak y, kolega zawodnik Szczęsny no, już ma bardzo ugruntowaną pozycję w Arsenalu w tym momencie no będzie pierwszym bramkarzem no tak, patrząc... y, numer zmienił i w związku z tym Twittera musiał sobie przerobić no. będzie grał z trzynastką no Będzie, a oprócz tego, oprócz tego no, jest twarzą całej Asian Tour Arsenalu, jedną z czterech podstawowych. Jest no, bardzo, wiecie, bardzo, no, bardzo no, wyszczekany, dużo ciekawych historii opowiada. Raz, że, raz, że jest wyszczekany, dwa, że jest, jest, jest bardzo młody i, i wyrósł na gwiazdę i pojawił się nagle, więc uważam, że ruch ze strony takiej wiesz marketingowej no bardzo słuszny. No bo w, w czasie tego Asian Tour to Vito Manone dostał jedną okazję bronienia i wrzucił sobie gola, także może zapomnieć <głos> bo, to, bo to co szczęsny tam łapać, no wiadomo to są mecze towarzyskie z drużynami tam z Shenzhenu, Huang i tak dalej. No no no, no, no, no. no, no. Tam, tam jeszcze zobaczysz za pięć lat. No właśnie boję się, że nie, bo jak <głos> to przypomnę coraz kolejny to zaklinanie, że jak to jest możliwe, że w 40 milionowym narodzie nie ma 11 dobrych piłkarzy? Jak to jest możliwe, że w półtora miliardowym narodzie nie ma jedenastu dobrych piłkarzy? No jak? No to nie jest po prostu naród piłkarski. No. O, I to jest właśnie, my powinniśmy to zrozumieć. Ale to jest ja starszy... tak, tak samo jak... jak, jak ja was jak ja się... przepraszam. No to dlaczego w Stanach Zjednoczonych na przykład nie ma dobrej reprezentacji w piłkę ręczną? Przecież jakby ci no, wszyscy ale... wielcy kolesie po prostu zaczęli grać w piłkę ręczną, byłaby masakra. Ja wam ale... chciałem przypomnieć tylko jedną rzecz. Byłem w 1994 roku na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Brawo. I wtedy było tak, że Amerykanie tam dosyć szybko chyba odpadli z tego, co ja pamiętam. No, wyszli z grupy. No wyszli z grupy, no tak, no to jest, jak na Polaków, to by było dużo osiągnięcie. <głos> niemniej, niemniej wtedy mówiło... No, ale ich jest prawie 400 milionów. No tak, ale 350, wtedy to nie no. chodzi o ile, ile jest milionów, tylko chodzi o to, jak generalnie usportowiony jest naród i czy jest jakiś rozsądny program budowania tej reprezentacji. Oni sobie założyli Taki dwudziestoletni program no W 2010 mieli tak, być mistrzami świata zbudowania reprezentacji. Nie Może nie zostali mistrzami świata, ale kobiety, ale, ale kobiety już tak. dwa mistrzostwa mają, a teraz to przegrały tak, finał. A, a, a drużyna męska ma więcej zawodników, którzy grają w dobrych klubach niż na przykład polska na pewno. No, a mówiłeś o to, Amerykanie? O to, o to nie trudno. No nie, no, ale tam rzeczywiście no, jest kilku piłkarzy, którzy grają w, w, w premiership tak? Nie. I grają, no, są zdecydowanie wyżej w rankingach tak, ja, ja, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym w... Chińczyków nie skreślał, kiedy nie rzecz biorąc. Nie, no ciężko ich skreślić. Ja, <laughs> bardzo gruby flamaster musiałem się z długim wkładem, <laughs> wkładem tak. By no ale mimo wszystko Arsenal właśnie z tą drużyną tam z Chłangzą czy skądś tam, dzięki właśnie Vito Manone i jego maślanym ręką zremisował no, jeden nie, do jednego. to Manone no, to w ogóle to jest raczej człowiek, tak. który w ogóle nie będzie grał w Arsenalu, nie podejrzewam Fabiański będzie, Fabiański będzie drugim bramkarzem Mimo, Almunia będzie w Odwedzie w Odwedzie <laughs> dzisiaj, Wiem, że jestem śpiący <laughs> w będzie chyba śpiący <laughs> Tak. No, znaczy, no ale Wojtek będzie bram, pierwszym bramkarzem dużej drużyny europejskiej i to dobrze akurat. A, a ten Sebastian Frey odchodzi z Fiorentiny. Tak, to... ale nie wiadomo, czy Artur Boruc też nie. No, może nie. Odchodzić chyba nie, ale nie wiadomo, czy będzie pierwszym bramkarzem, bo oni kupili sobie bramkarza, który ma takie nazwisko, że musi być bramkarzem, bo się Neto nazywa. Chociaż nie wiem, czy to dobrze się nazywać Neto, jak się z bramkarzem. No to prawda. <laughs> No, nie wiem, czy Neto jest na, na dziś lepszym bramkarzem od Boruca. Pewnie nie jest. Mm, Pytanie, właśnie. czy trener Sinisza to wie. No. I czy nie wziął trzech tysięcy od niego? <laughs> <laughs> Serbowie też takie podrawią różne matryki. To prawda, to prawda. Ale, ale ostatnio, znaczy nie ostatnio, już, już, już jakiś czas temu, ale słyszałem, jako już afera korupcyjna zatoczyła takie szerokie kręgi i Ale nawet ciebie objęło. <inn> A przecież czujesz... w powiedział nasz premier, wróć znowu Bredze, minister nasz, Giersz zapowiedział. Jak było takie spotkanie a propos przejęcia prezydencji naszej między innymi on też tam z Karlem Heinzem i mm występował -hmm. i ni, ni mniej, nie więcej, tylko powiedział tak, że ustawianie meczów jest jednym z priorytetów naszej prezydencji. <grym> no, no, to i... szczerze i... powiedział. No, szczerze no powiedział. A to właśnie chcę tzn. powiedzieć... Tym że jesteśmy mocni <grym> tak. i to zależy sobie jasno Trzeba znać swoje, znać swoje silne strony. Stronach. A teraz jakiś czas temu goszcząc, goszcząc w gminie Klecze pod koninem, usłyszałem o nowym sposobie ustawiania meczy wow. meczów tak. O, nie tak. Nie tak. Aczkolwiek, to pewnie, pewnie uczestniczy w tym. Otóż zespół z kleczewa, zespół z kleczewa, awansował do czwartej ligi. Miał pewny awans. Ostatni mecz w sezonie, pewny awans i gra z drużyną, która walczy, broni się przed spadkiem. I przyjeżdża druga drużyna, która też się broni przed spadkiem i prosi drużynę z Kleczewa, by ta. Zagrała prawdziwy mecz, nie oddała, bo już miała pewny awans, nie oddała tego meczu, bo oni walczą na innym stadionie, no i żeby to było wszystko... Jak walczą na innym stadionie, <śmiech> jak są tutaj. <śmiech> no, znaczy, przyjechali wcześniej. No żeby się wszystko odbyło sportowo. No i odbywa się mecz, Kleczew wygrywa 5 do 0, wszystko jest jasne, gra ok. po czym ktoś z publiczności rzuca racę, sędzia przerywa mecz i jest walkowel do drużyny przeciwnej. W Swej prostocie absolutnie genialne. Kleczew jest kryty, bo wygrywał 5-0. Kto rzucił, gdzie w czwartej lidze jest monitorowany jakiś stadion? Kto rzucił, nie wiadomo. Drużyna przyjezna, która ja teoretycznie uścili. miała przegrać. Wziąłem, dostaje walkowe 3-0 i otrzyma się. Ja jestem Genialne nie, to absurd jest. To jest absurd. Genialne, tak właśnie to coś takiego miało miejsce. Świetny jest... sposób na korupcję to jest większa afera niż z tym... tym. Nie większa, jest... chodzi o pomysłowość. <laughs> Teraz już strach i, wilksy, po... ty, i, wilksy, I ja cała, chodzi, O to chodzi. Genialne. A tamta biedna drużyna na tym no cóż, innym cóż, wojsku? No cóż, no, no to właśnie to, to, spadła. To co poradisz? no jakiś gamoń rzucił racą. No. No, przecież spadła z Ligi, Ligi Okrągowej i tyle, no. no. no ale ty, jak to, rzucił racą i to za to jest walkover w przepisach? Został przerwany mecz, tak. Został przerwany Ale mecz. to sędzia wziął pieniądze. Bo sędzia nie powinien meczu przerywać. Sędzia powinien meczu przerwać. Mecz może przerwać mecz, uznając, że po prostu warunków nie ma warunków do rozegrania tak, meczu, nie jest miś, bezpiecznie na miś, stadionie. nieś no. ale pewnie w ostateczności wybronić, się z tego wybrać. Ale w czwartej no. lidze to może tak być, że. Nie no wiesz, no, nie, ma, nie, no, nie, nie może zabezpieczyć. Sędzia, sędzia no tak, wiesz, ale bo sędzia w tym momencie przerywa jest. mecz i zarządza się powtórkę na, neutral, na neutralnym terenie takiego meczu. A, no, ale jeżeli, no nie wiem, no to sędzia musiał wziąć pieniądze, nie widzę inaczej. No. Jest tylko wieczne, no ale już nie są zaangażowani piłkarze, prezesi w sposób bezpośredni. Rewelacyjny wykonawcą jest jakiś anonimowy człowiek z tłumy. Chciwy sędzia wziął za 3-0. Nie, nie wiem dlaczego, czy to jakoś ma związek z tym kleczewem całym, ale przypomniało mi się to właśnie, jak byliśmy nad morzem i w tym czasie zawodnik z innej dyscypliny sportowej szpilka niejaki zgasił światło swoim przeciwnikom. No to trochę, trochę, to trochę... się nazywa sportowa uczciwość, bo jak wychodził na ring, to tam w piosenka była taka rapowa i zapowiadał, że zgasi mu światło. No I I patną go tak sobie jakoś straszliwie. No zgasił. Mu no ale świat. przeciwnik, jak się patrzył, ja nie lubię boksu i niespecjalnie się nim interesuję, ale jak patrzyłem na to, to taki przeciwnik był no, który nie stawiał na defensywę i raczej miał małe pojęcie o, o, o tym, jak się należy bronić przed ciosem. Wiesz, co, ja, ja myślę, ja... że nie wyciągałbym wniosku na temat stylu tego przeciwnika. Nie, nie. nie zdążył mieć stylu. No nie, no jeżeli ktoś się tak odkrywa, no to proszę Cię. No. Ale na wywaru. początku walki no, no. Znaczy, wreszcie mamy boksera z kończącym ciosem nie wiem czy zauważyliście, że ten przeciwnik jego, to nie, pamię nie pamiętam jak się nazywa on tak ładnie jeszcze sunął nosem po ringu <głos> i dociągnął do takiej reklamy która była tam na, na, na, na. ja myślę, że on wziął pieniądze od tego sponsora i musiał no. tak dojechać tam jeszcze, żeby nazwa sponsora była widoczna no, no, no, jak też opuszcza ręce, no to nie dziwne <głos> że, że kończy mecz no. No ja nie wiem, bo Prince, bo taki, że tak powiem, bokser był taki Prince, miał tutaj, bo ty lubisz Prince'a, on miał całą walkę opuszczoną. ręce. No, no tak, no ja jeszcze to był Było wielu takich zawodników, którzy nisko trzymali gardę tak. albo opuszczali czasami on, ręce, żeby sprawdzić. Prince nas tak, tak, w ogóle tak, nie miał tak, gardy, i w ogóle ręce le unosił tylko po to, żeby zdokontować przeciwnika. Pytanie jeszcze, gdzie znajduje się twoja głowa, kiedy twoje ręce opadają do dołu? Czy nie znajduje się właśnie w, Poniżej gąci, rąk. w okolicy reklamy. No. Właśnie, właśnie. Tak, ten słynny dowcip, gdzie są najdroższe reklamy, jak Andrzej Gołota. To razy był w tym podcastie Tak, tak mi się tak przypomniało. No, trzeba przypomnieć naszym słuchaczom. A Andrzej Gołota, nie wiem czy wiecie, ostatnio powiedział, że będzie wracał na ring. Ma, ma zamiar taki. Będzie... W świetnej formie. Będzie sprzątał tam, czy co? Ale to, czy... ale nie, ale to jest gorsza informacja, jaką ostatnio słyszałem. Wroński będzie walczył z nastulą. Tak. Wroński ma 45 lat. Mm. Od, od, odkurzyli Wrońskiego i to musieli go długo odkurzać. Słyszałem <śmienny> ostatnio, no. Oprzywali Oprzywali ostatnio też anegdotę o, o Andrzeju Gołocie. No. Prawdziwą. Oraz zł, złby tysiące w szerokiej karze. <śmienny> Boxerów amerykańskich. Był rałcik, był raucik na którym wielu było gości zaproszonych, znanych, w tym Andrzej Gołotan, no i jedna ze znajomych postanowiła sprawdzić, czy on rzeczywiście jest taki małolotny i tak próbowała go zagadać. Raz, drugi, trzeci, czwarty, tam wypytywać o różne rzeczy, po czym spojrzał na nią z góry i powiedział idź już. <laughs> no i to jest riposta i to jest na pewno skutecznie działa Tak. Jak Andrzej Głota patrzy na ciebie z góry i mówi idź już to... my się tak z niego tutaj nie trochę naśmiewamy jak, pójść. jak my się naśmiewamy jakby do mnie Andrzej Gota powiedział idź to myślę, to że bym poszedł. i to szybkim krokiem bardzo szybkim bym poszedł mający, no mający tak. pewne ślady biegania albo co najmniej chodem Korzeniowskiego. ale z podbieganiem z podbieganiem Mógł że ja bym... dystans 50 km ja bym podbiegał, ja bym podbiegał tak. nie no to tak, oczywiście ale tyle było, tyle było z dialogu nie każdy, nie każdy jest tworzony do rozmawiania nie no tak, przecież ja nie, nie, nie stawiam tutaj zarzutu tylko opisuję pewną historię, którą zasłyszałem a nie wiem czy wiecie jak się dzisiaj, bo jest Tour de France o którym nie mówiliśmy, bo miesiąc temu Tour de France nie trwa ponad miesiąc po... Ja mogę jeszcze też trącić, bo ja się kiedyś zarzekałem, chyba na łamach tego podcastu nawet, że bojkotuję kolarstwo całkowicie. Bo tam... I już nie bojkotujesz. Wiesz co? Bekotowanie kolarstwa, a szczególnie dużych wyścigów jest trudne, bo jak się człowiek na chwilę nawet włączy sobie tą relację i, i pos słucha posłucha Jareńskiego z, z to nie można <laughs> się oderwać. Nie można tego wyłączyć no i prawie. przy okazji się patrzy, jak oni tam pedałują. No. Tak, to jest osobna podkategoria. Wiem ja myślę, że oni powinni dostać i polegi honorowej za promocję Francji. I kolarstwo. To, I kolarstwo. To prawda. No. To, jest, to jest coś niesamowitego. Dzisiaj słuchałem, jak... Jak, jak ja, ja, Jaroński chyba, nie Jaroński, Wyrzykowski mówi, yy, no nie wiem, nie wiem, bo mówię z głowy, na co, Wyrzykos, na co Jaroński, czyli z niczego. <laughs> no taki te, i oni tak tam sobie cały czas tak... Dworują. Tak, tak. Akurat tak. to jest taki bardzo wytarty. Stale, i taki, stale, Tak, stale, ale, stale. Nie, ale tam oni tak jeden za drugim tak jadą. No to tak... Tak, w sensie no no ale mianem, ale to nie tak. ale ale jak dzisiaj Wyrzykowski zaczął opowiadać o historii tego etapu yy, i o tym jak to w 1911 jeden z zawodników uciekał na tej trasie, to myślałem, że po prostu nie, nie wiedziałem, On mówi, yy, No takie historie opowiadał. Potem opowiedział historię o jakimś kolarzu, który się nie wiedział, czy ma zrezygnować z udziału w Tour de France, też na tym, na tym etapie, który dzisiaj oglądaliśmy. Tak, Jeszcze na, pod, co... na podwórko wjeżdżali wczoraj? Tak. Fekler no samo. Feklar się zgubił na parkingu dzisiaj. Ale no na to samo podwórka z kolarzy chyba wjechało. I no. wyrobili się na zakręcie. Pod buropłat bym założył no. normalnie. Tak właśnie. Tu, tu, tu był lider Tour de France i po 2 euro. na Albo można na czas wyścigu. Tu tak, zawracał. Bo to tu zawracał Klamę To zawracał. Opowiadał o kolarzu, który 15 minut siedział w rowie i się zastanawiał, czy nie zrezygnować z udziału w Tour de France. Bo już generalnie zdjął rękawiczki, zaczął buty rozpinać. Przyjechali koledzy z jego z zespołu i zaczęli go namawiać. Siedzieli tam jeszcze za dwie minuty z nim <laughs> i rozmawiali że może jednak by pojechał dalej. I tak go pociągnęli w tym etapie, że, że, wygrał. że wygrał. Nie, tego etapu nie wygrał, ale dojechał do mety, natomiast wygrał cały Tour de France. No, proszę. no bo dogonił Peleton. No, natomiast dzisiejszy etap fantastyczny, najlepszy. Bo wyścig mam wrażenie, że trochę się jest, jest nudny w tym roku. Natomiast mam wrażenie, że nudny stał się dlatego, że chyba skuteczniej walczy się z, koksow z, ko z, z koksownictwem. Tak z, <grym> z koksownikami. <grym> bo jak zobaczyłem, jak dzisiaj odpada kontador na dwa kilometry przed metą i jak mu, jak mu si siły go opuściły natychmiast, endy Schleck wygrał. Ma tam kilkanaście sekund straty w tej chwili do, do, do, do człowieka Francuza o najbardziej francuskim niemiecku, Thomas Fekler. <laughs> <gryw> nawet jest, jak wygra... On jest Thomas. No Toma. tak, ale, ale nawet jak wygra Francuz, to wygra Niemiec. <gryw> <gryw> Także Francuzi tam, to nie wiem, pomnik mu postawią chyba. Ale on, on, on no, no, dzisiaj, dzisiaj bronił się bardzo dzielnie, bo w pewnym momencie yy, Andy Szlek miał prawie 4 minuty przewagi nad grupą, w której jechał yy, Fekler. I wszyscy po kolei z tej grupy odpadali, i skończyło się na tym, że dojechał, dojechało chyba 4 czy 5 kolarzy w tej grupie, a on dzielnie walczył i uratował koszulkę. No a tam jest ta przełęcz to jest na wysokości 2645. Także te ostatnie dwa kilometry to jest 12% nachylenia. I ja walczyć... tak, to on ma, ma za małą przewagę chyba, żeby na czasówce to utrzymać. Tak jakoś no, no, ta czasówka ma tam 42 trochę. km, także no taka jest i długa, i krótka. Jakby powiedział Jaroński. <grymne> <grymne> Dzisiaj też usłyszałem, że on mówi widzisz go? Widzę go i nie widzę. Na <grymne> no co ten drugi mówi? No to widzisz go czy nie widzisz? Ale wiesz, o co mi chodzi, czy nie wiesz? No wiem. No, a propos widzenia i niewidzenia, to mecz w Rydzer był też taki przecież. Że na początku go było widać i nie widać. No nie mogłem go oglądać, bo po prostu... Mógłbym... aż nic nie było widać. Mógłbym... No, nie w, no, w, no, w ogóle go było widać. Mów było widać gwiazdy i to nie te na niebie, tylko te na flagach kibiców Wisły. Nie, i nie, i nie to na boisku. Nie, nie no, to same, same flagi przez 20 minut było widać. Trochę mnie to, to irytowało. To, to było mistrzostwo realizacji tak, telewizyjnej. To, po, ustawić kamery tak, żeby ja po tym... powiedział, że nowatorstwo. Tak. Już lepiej można było tylko wrazić racę centralnie w kamerę, żeby nic nie było widać. Najlepiej podpalić operatora. No to tak, znaleziono napis na Copa America. Co Transparent. Jebać PZPN. No. Był, był, A. Dzisiaj, <śmiech> dzisiaj w miejscowości Mendoza bodajże odbywał się mecz Paragwaju właśnie z, z, z kim oni dzisiaj grali. Z Wenezuelą. I był i I, i za Bramką. To, duży, duży. I to naprawdę duży. Tak? <grym> tak. A po, I wyobrażacie sobie, jakby jakiś zawodnik na przykład. Nasi tu byli. Jakiś zawodnik, który strzelił bramkę w finale Copa Ameryka. podwinął do że miałby napis jebać prezentę. Nie wiem, dostałem w prezencie. Kazali pokażę. Oczywiście nasi są wszędzie. Myślę, że tam pół Ameryki Południowej się głowi, co znaczy ten napis teraz. Ja właśnie ciekaw jestem, czy on został zauważony. Na no, ja pewno został, nie został nie zauważony. Nie w Polsce na tak. pewno. Jeżeli nawet w Anglii został no bo zauważony. No tak, bo oni tam zauważona... mówią albo po hiszpańsku, albo po portugalsku, przed, więc przed, dużych przed... wyborów nie ma, a tu... Nawet, nawet przed finałem, finałem Ligi Mistrzów y, dotarła do Was na pewno ta radosna inicjatywa polskich kibiców, którzy przed wejściem na stadion, kiedy już umieszczono na Wembley były herby Barcelony i Manchesteru United, rozwinęli gigantyczny transparent z napisem Stadion zamknięty na wniosek Donalda Tuska. <laughs> I był komentowany w mediach angielskich. <laughs> Dzień przed finałem Ligi Mistrzów. Tam zauważyli radosną, radosną inicjatywę. Ja nie wracajmy do tego. Do czego? Do Donalda Tusku? Do tego zamykania stadionów. Pod... No wiesz, teraz, teraz PZPN w ramach poprawiania swojego wizerunku, Grzegorz Lato zastrajkował, bo wiedział, że nie, nie dopuści do tego, żeby nie wpuszczano dr... zawod... zawodników którzy drogę przyjezdnych na boisko. Byłymy <grym grym> same walkowe, ciekawa tabela. Ale Donio... no, powiem Ci, to jest dobra strategia na Euro. Dla nas. <grym> nie, wpuszczamy, nie, wpuszczamy nie wpuszczamy zawodników gości. No to wychodzimy z grupy. I tam... no, to zdobywa Mistrzostwa Świata. Bo... Zobaczycie. Donio... Nie, na mistrzostwa Europy. W nie przegrywamy, Ukraińcy podejdą tym hmm. samym trapań. Nawet do... jakbyśmy dali komuś 3000 zł, to <laughs> z przestróch Europy nie uda nam się zdobyć mistrza, ja myślę, ja myślę, że Doniu, ja myślę, że Doniu się wycofa z tego zakazu tak na miesiąc przed wyborami. Nie, ale już nie ma tego ja już zakazu. Nie ma zakazu. Już nie ma? Już ma? Już kibice drużyn tylko policja Mazowiecki chyba komendant złożył wniosek o niewypuszczanie z Warszawy. O wypuszczanie kibiców. Tak, dokładnie. O wypuszczenie nie wypuszczanie. Pies mojego ojca w środku tak robił. Ale nie w, w Warszawie był. grup zorganizowanych kibiców Legii w ogóle, żeby nie, żeby nie mogli wyjeżdżać. To jak w tym, to jak, jak w tym starym kawale, jak to ten popijak chłop na cmentarzu straszył. No ale teraz znowu byli gdzieś kibice Legii, <laughs> teraz byli na Litwie. No ale to bez meczu pojechali. Walczyć o polską Litwę. <șe> Nie, no walczyć o polską Litwę, ale <śmophobia> na mecz jakiś tam... No i tak się awanturował ten pijak tamten. Jaki, gra... jaki Ten pijak, pijak na cmentarzu się awanturował. Anty, ah, a, a no, żart opowiadał. No, to, to, to na Litwie było? Nie, no bo na Litwie oni też lubią się napić. Jeżeli zawodnik Sabonis miał ksywkę pół litra. No i awanturował się, tam grabasz go obserwował, obserwował, ale zapomniał, że on tam jest. No i w końcu w nocy się chłop obudził, tak lekko przetrzeźwiał, wyłazi przez płot. No i ten grabarz go ściąga za uranie i mówi tak. Straszymy, krzyczymy, ale za cmentarz nie wychodzimy. To taki dowódź. Ciężki. <śmierdzi> ciężki. <śmierdzi> a, co to, a to a propos tego, kibiców, że nie, nie, no, nie, nie, nie wypuszczają wice, kibiców. Wicez Mazowiecki mogą tutaj straszyć się i awantorować ale za cmentarz nie, to dobrze, nie no To nie będą się spotykać w Warszawie, tylko się będą spotykać w Jankach, w Łomiankach. Łomianki, no mam... Łomianki to nawet lepsze miejsce. Ostatnio, <laughs> Tak jak ostatnio usłyszałem od kolegi mojego ze wsi podkieleckiej, który w mówi, do niego Rafał, w nocie nie widziałem, a on mówi trudno, żebyś mnie widział, jak ja dopiero z kryminału wyszedłem. <laughs> ja mówię, a co się stało? A nie słyszałeś? Ja on mówi, no nie, no to nie słyszałem. No ukradłem dźwig. Ja mówię, jak to dźwig ukradłeś? Gdzie? A on mówi, w Monachium. A on mówi, gdzie cię zatrzymali? W strzelcach opolskich. A tym dźwigiem jechał? Tak, 30 tonowym dźwigiem jechał. Zatrzymali go pod strzelcami opolskimi. No i tam trochę w kribidale posiedział za ten dźwig. Coś chciałem powiedzieć. What, what a what I what dla tego a, stadiony są jeszcze niegotowe. Brak tak, brakło dźwig tego nie dźwigu. A, a propos ta. nazwy łomianki, bo y, y, y, mówi, że jest miejscowość Radlin. Pod, to mówi Radlin? Nie ma takiej miejscowości. Ze względu na reputację, ta miejscowość nazywa się Kradlin. <laughs> <laughs> <laughs> o, średnik, to, jak mi się przypomniał mój kolega złodziej. Z Łodzi. Nie, z Domaszowic. A tam pod Domaszowicami to jest jeszcze kilka takich miejscowości, w których nie można zwalniać poniżej 60, bo reflektory odkręcą. No, w, Daleszy w Daleszycach nie dać się wysadzić, to jest sztuka. No, także to tam trzeba, ja trzeba pamiętam, uważać. W Bułgarii, jakieś takie wiosce, to po prostu rzucali arbudy na drogę. No człowiek się zatrzymywał. No nie ma wyjścia. Masz kilarbozów. Tak. arbuzów to może znowu. nie. Kilo... nie. To taki jeden niepełny. U, to chyba z sześćdziesiąt ich kilo arbuzów To jest ciętka jednego arbuza. Myślę, że to nie jest Nie, jednak Ja myślę, że to był agres. <grym> to, to, to też jest bardzo groźna broń biologiczna. A już Monty Python uczył jak się bronić przed takim banalnym. Tak, jest, tak z jest. Garścią malin. Tak? To jest to Dzisiaj zjadłem malinę u nasz tuba w knajpie. No, no, fuj. Czel, fuj. No, nie jedzcie tego. Yes. No, jak można no. chodzić do knajpy no, do najstuba? Można, bo jest bardzo dobra. najlepszy e są w Warszawie. Ta, ta, ta, ta a byłeś? Byłem, byłem no. niestety. Moja żona, że twierdzi, że na Kruczej 52, poszedłem no, tam na Krucz... i tam i Poszedłem na Kruczom 52 i mówię, słuchaj, ciebie Co? tu nie ma. Mało tego, nie ma tutaj knajpy. Była na y, Mokotowskiej pięknie. Na no, Mokotowskiej tak naprawdę no, przegryźć. Byliśmy tam nazywa. kiedyś razem. Jak tak najpaść nazywa? Przegryź. Rosół, nie bardzo dobry dają. Bardzo fajne miejsce. Może, chyba, że byłem już ten jakoś ten. Już to, byłeś. Późno w nocy. To nie była pierwsza knajpa tego wieczoru. <gryź> A, to, to możliwe. Być. No dobrze, ale to myślę, że trochę zboczyliśmy z tematu w sumie. Tak, jak ja powiem, że po, po miesiącu nie nagrywania to, to jest niemożliwe, żeby zboczyć z tematu. Jaki był temat? Rozmów... Już wiem. To jest tak, jak... to jest Rozmawialiśmy tak... o arbuzach. To jest tak, jakbyś trzymał się drogi yy, na Saharze. O, to się mylisz, bo znaczy, byłeś na Saharze, no, bo wiedzieć, bo... że na Saharze są drogi. Czasem. No. czasem są, czasem nie ma. Są Bardzo wyraźne oh. drogi, których nie widać. A czasem widać. Tak. Mm -hmm. No to właśnie tak się na, na, na, na podcast. tak, tak, się mamy tak taki jak tam, droga na Saharze. Mamy taki główny temat, którego nie ma. Z szerokości samolotnej. Nie, który jest, kogo nie widać. Tak, jest bardzo szeroki. No właśnie. Co jeszcze możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć o Kubocie. No tak, że... że... tańczył? No, w tam zasadzie tam, kontuzjował się w nadgastek i tańczył. wycofał się z turnieju w <laughs> Tak jest. No, ku, ku rozpatrzy kibiców i organizatorów. Tak bo, jest, bo tłumy waliły. No, dziwnego zawodnika. Teraz to, Które to on to no mam, 60? 60, no, 60 no ale to w zeszłym roku był wyżej. No. W zeszłym roku był na 49. miejscu, w najwyż... no, ale, ale nie wygrywał z takimi zawodnikami jak teraz, żeby tam Mumfisa. No e, i nie grał potnąć. tak ładnie jak teraz grał. No wreszcie ma taki zdecydowany tenis przynajmniej. Wystarczyło wyjechać. Tak, no trzeba było wyjechać i on zdecydowanie poszedł w austro-węgierskim kierunku. To znaczy tym tam e, carsu, e, tym. żonę, czy tam dziewczynę, to on ma chyba czeszkę. Oli komplam Austriaka Austriaka, trenera też ma Czech'a no i generalnie siedzi i trenuje w tej... ale podkada. jeżeli chodzi o Czechów, no to tam jest akurat nie, nie najgorsza szkoła trener I, Tak, i nie najgorsza szkoła i tak. okazało się, że trzeba po prostu dopasować styl gry do, do warunków danego tenisisty i wtedy jest mu trochę łatwiej jeżeli on ma warunki do grania tego, co, czego nie gra w tej chwili prawie nikt, czyli surf and volley, taki klasyczny jest jak za czasów Edberga. Tam wielu ludzi go porównuje do Willandera czy do Edberga w ogóle, jak oglądałem w, z angielskim komentarzem, będąc nad morzem Wimbledon, no to, to rzeczywiście komentatorzy porównywali go do obu tych tenisistów, co, co myślę ty, ty tenisista z Polski zawsze może potraktować jako gigantyczny komplement. No tak, tak, bo my zawsze lubiliśmy takich klasyków. Nie, no świetni tenisiści byli, na nich się, na nich się przyjemnie pomóc. To jest fajny tenis, bo on jest widowiskowy. Akcje Dobra, nie trwają, nie jęczą ci panowie tam po pół godziny no przy jest, jednej akcji. Tego się nie da słuchać. Tylko, no. No. Tylko, tylko jest Kiedyś był taki pomysł, to. żeby zakazać tego i to był bardzo to dobry nie pomysł. Do, ale no, nie zakazać? Nie się jęczenia. Nie. Nie, no był taki no, no, nie był no, też pomysł, czy, czyś... żeby zakazać piłkarzom plucia, albo słyszałeś... nie, że, nie zakazać piłkarzom, żeby się pocili na przykład. <laughs> nie, no słyszałeś... To nie Obejrzyj, tak, obejrzyj, obejrzyj jakikolwiek pojedynek szarapowej. No nie Po 20 no. minutach po prostu masz dość oglądania tego z głosem. To wyłączyć głos może. Znaczy, no. To jest dramat. No na jęczy oczywiście strasznie. Najgorsze jest to, że jak przeciwniczka nie jęczy, to w czasie meczu z szarapową też zaczyna jęczyć. <śmiech> to się udziela. Naprawdę <śmiech> tak było z Radwańską. Były takie momenty, Radwańska zatrzymała cicho, cicho, cicho, a potem zaczynało się, mówię, no nie, nie tędy droga, no dramatycznie to brzmi kiedyś tak nie można było można tłumiki zakładać, kiedyś nie tak nie było z, takim z takim piłeczkami, kiedyś tenis z tenis pił... nie był tak siłowy no, nie no. trzeba im popić tenisowej do dzioba po prostu <głos> <głos> będą zamiast chłopców i dziewczynek od podawania piłek będą sobie jedną z ust wyjmowały, wkładały I drugą <głos> piłeczkę taki knebel a ten, jak się nazywa ten z Kiedyś no ten kiedyś, kiedyś tenis nie był tak ten, no nie był tak siłowy, ale i nadal, nadal nie wszyscy jęczą, więc bo niektórzy są silni a taka, ser taka serena na przykład, tak wiesz. No, serapowa też jest silna. Szarapowa w Wimbledonie to prawie przegrała z Radwańską, no. mimo że jęczała. To prawda. Radwańska sama, Radwańska sama przegrała ten mecz, no. tak jak, jak, jak na moje oko. Radwańska no, tak. sama przegrała a, a, a Kubot półfinał w Stuttgarcie, to miał wygrany i też go przegrał, tak no. jak identycznie jak Radwańska. To prawda, <laughs> po, powielił elegancko. <laughs> miał było. 4 do 1 w drugim secie i trzeba było wygrać tylko swoje podanie, y, mm. potem oddać podanie przeciwnika i wygrać jeszcze raz swoje no, podanie. Ja że Kubot, Kubot w ogóle bardzo często ma taki manewr że y, przełamuje przeciwnika mm -hmm. i od razu no przegrywa oddaje. swój serwis mm -hmm. a, po a potem potrafi wygrać natychmiast swoje podanie 40 do 0 i tak... no bo jest humanitarny no. <laughs> wolałbym, że gdyby był bezwzględny a, a tak to jest bez, bezwzględny dla siebie, no w Stuttgarcie miałby naprawdę duże szanse, żeby zagrać w finale jak powiedział prezes już nie pamiętam jak się nazywał, Kmita chyba jak powiedział do Laguna tych nie przestań szanować <laughs> szczerze no Kubocie to na razie nie będziemy gadać, bo nadgarstek ma zepsuty, także zobaczymy, czy on dalej będzie tak fajnie grał. Czy to był tylko przebłysk, ale i tak fajny przebłysk. No bo z kolei no. mecz Sanchez... San, A bokser Wolak ma oko zepsuty. Sanchez, Sanchez miał Sanchez, ten, ten tenisista, z którym tak. w Wimbledonie też miał wygrany mecz, miał dwie piłki meczowe i przegrał obie piłki meczowe, po czym, po czym przegrał cały mecz, tak? Nie Sanchez. Sanchez nie Sanchez? Sanchez. Nie Sanchez? Nie. Lopez. Lopez. Sanchez-Lopez. No, no. Sanchez-Lopez-Rodriguez. No. Sanchez, no pewnie pewnie na drugie miał Sanchez. Felicjano zresztą. Jose? Nie, Lopez. A, to... <laughs> Nic mi się mylą ci wszyscy teniści, szczególnie ci hiszpańscy. Słuchajcie, wydaje mi się, że yy, możemy powoli zamykać ten podcast. A ja chciałem przed ci wiem... powiedzieć cmentarny. A kolejny Tak, nie, to będzie pogrzebowy. Aha. przed cmentarny. <laughs> no, idzie kondukt pogrzebowy, niosą trumne na boku. Trumna jest z znaczy bokiem. No, i tam ktoś się pytał: słuchajcie, ale nie powinniście tej trumny tak, tak bardziej na wprost nieść? Nie, nie, nie. A kogo tam chowacie? No, teściowo. No dlaczego tak na boku? No, bo jak kładziemy na plecach, to zaczyna chrapać. O, boże. Mój Jezus. <słuch> oh jezus. <słuch> <słuch> Uff. <słuch> <słuch> Co, świetny kawałek. <słuch> To nie, to teraz. Odwrotny, prosimy, prosimy redaktora Magdziarza o dykterykę, bo nie możemy tak skończyć podcastu, Ale jest, bo... Zauważcie, że to jest ja niezłe. Jest Zauważam dwie absolutnie najważniejsze instytucje społeczne i rodzinne, no i społeczne teściowa. w życiu człowieka każdego Polaka: to jest Teściowa jako wróg publiczny numer jeden i szwagier <śmiech> jako <śmiech> największy przyjaciel. <śmiech> ze szwagrem po, po prostu. To jest absolutnie podstawowa historia. Nie wiem na czym to polega ten fenomen. Teściowa i szwagier My dominują ci, we wszystkich słuchaj, opowieściach rodzinnych. Moja żona ostatnio opowiedziała mojej mamie, czyli swojej teściowej dawci pod tytułem czy wie, dlaczego teściowa z synową nie powinny razem oglądać spadających gwiazd. No bo jedna z nich mogłaby nie doczekać tego spełnienia życzenia. <grym> <Co>? <grym> no. Za to, za to my ze szwagrem. No. Tak. tak. nie masz szwagra. No nie mam szwagra, no oczywiście, że to nie. Ja mam. A kto to jest szwagier. Szwagier to jest mąż, mąż Paweł, siostry. Paweł to jest mój szwagier. Ja nie mam siostry. No właśnie. Masz, nie mogę mieć szwagier. Może masz, masz jakąś masz cioteczną na przykład. Mam, mam bratową. No. No właśnie. bratową. Jak masz cioteczną siostrę, to może być cioteczny szwagier. No to mam chyba cioteczną. No. No. To tylko ja mam tutaj szwagra. No. no. To prawda. Hmm. No no i Czyli to możesz ja odpowiedzieć, jak to jako, ze szwagrem. To ja nie mam ani szwagra, ani teściowej. Jestem upośledzony zupełnie. <głos> Emocjonalnie Społecznie. na pewno. Społecznie, tak. No ale ciężko trafić z dowcipem. Tak. No, no, chyba, to? że się opowiada dowcipy o... O cudzych teściowych. Albo o, o, o, albo o jak, albo jakimś innym wspólnym wrogu. Na przykład Żydach, Murzynach. Albo... Niemcach. Niemcach, Ruskach. No. Ale najlepiej o wszystkich naraz. Tak, tak. Wtedy Najlep... dowcip jest równie śmieszny jak ten Najlepiej jakby znaleźć jakiś taki wspólny korzeń. Leny Krawic. No właśnie, właśnie, właśnie tak. Nadałbyś się. Nadal amerykanin. Się. No. no i Amerykanin ty jednak zawsze, wiesz, ma. Już nie ma miał, <głos> Miał? <Pało. głos> tak, to prawda. Ale to jest taka, jest taka pieśń, nie wiem przez kogo napisana, o jamniku księdza, ale nie przytoczę jej w tej chwili. Ale jak ktoś bardzo chce, to mogę wrzucić. Mówiłem. Pieśń o jamniku księdza? Pieśń o jamniku księdza, tak. Ale to jest... Y to jest taka pieśń, taka lekko... Jaka, taka, taka pieśń. No. Ale to ma nawiązywać do co, taka. Niejaka, taka? Żartów, do teściowych, do szwagrów, do żartów tak, bo, z Tak, bo chodzi o to, że jamnik, jamnik robi różne rzeczy, w związku z tym jest... No, to jest bardzo długa pieśń ma bardzo skomplikowany tekst, więc Aha. trudno mi to w tej chwili wyjaśnić, ale chodzi o to, że pies... Nie wiem, no nie pamiętam. No, no, dobrze. Ale zapowiada no, się intrygująco. Tak, zapowiada się bardzo intrygująco. E, obiecujemy słuchaczom, że kolejne podcasty będą... Musimy wejść w rytm, znowu, może. Tak, w dzisiaj ma wrażenie tak, troszkę tak ten. Nie, poskło, nie A miałem, było. ja Przepraszam, jeszcze mieliśmy, by obiecałem słuchaczom jeden wątek. No tak? W komentarzach o, obiecałem, o cmentarzu. Że, nie, obiecałem. Że, Wolak. Obiecałem, że porozmawiamy na temat nie tego, czy, czy, zawodnik, czy zawodnik Fabregas i zawodnik Tiago, który przedłużył kontrakt, był z Barceloną w jednym klubie to dobry no, pomysł. No ale to już w komentarzach zostało, mam wrażenie, ten temat zjechany. Ale ja o nim nic nie mówiłem. Ja, Powiedziałem, że plus był no, był no, wywiad. To dobra, masz trzy minuty. No, wywiad, wywiad Szawim, który <laughs> tak, tak naprawdę wszystko wyjaśnił. Dokładnie. Czuję, czuję się, tak, tak. Czuję się ja niespełniony. Się, ja, się, ja się zgadzam z, z zawodnikiem Szawim w tym momencie, a jeszcze bardziej zgadzam się z zawodnikiem byłym Guardiolą, a obecnym trenerem, który też uważa, że sezon jest tak długi, jak się spojrzy na kalendarz, to y, każdy zawodnik będzie miał odpowiednią ilość minut w sezonie, szczególnie, że jeżeli nie ma zbyt dużego ego. No ale, dużego ego. Ale tak, zauważmy, bo... że zawodnik Fabregas, grający w reprezentacji Hiszpanii na ostatnich mistrzostwach świata, wchodził z ławki. a i Niesta grali w pierwszym składzie. Dla niego grał Xavi Alonso. Dla, dla Fabregasa miejsca było z ławeczki. I z ławeczki wchodząc, na przykład zaliczył asystę przy kluczowym golu i Niesty. I jakoś sobie poraził z tym, że osiągnął Mistrzostwo Świata, więc myślę, że jak Danemu będzie wygrać wreszcie coś w życiu, bo w Arsenalu nigdy nic nie wygra, to też jakoś <głos> dźwignie ciężar tych pucharów, które, które tam czekają w Barcelonie na nie, niego. No tak, to służ, służ. Ale to byłaby złośliwość, gdyby w tym roku Barcelona nie wygrała na przykład... To już się Linie raz zdarzyło. A, a, Arsenal, Arsenal wygrał. To już się wygrał. raz zdarzyło. Zrobił to z Zlatan Ibrahimovic, tak, tak, to tak, to który, który odszedł z Interu, który następnie wygrał to, to co miała wygrać Barcelona. No, już jakiś czas Zidane też miał taki dobry te, tak, tak, że jako, dobry ciąg. Że co odchodził z klubu, to ten klub coś wygrywał. No, e Kiedyś ten Jean-Pierre Papel tak podobnie miał. No, dobre towarzystwo w ogóle, świetni sami piłkarze. <grym> e a piłkarz Zidane strzelił gola wczoraj w ogóle dla Borussii. Mhm. Tylko, że Mohamed, Mohamed ma na imię, a nie Yazid. <grym> e co chciałem? A, no, a oprócz, tego, oprócz tego chciałem powiedzieć, że jeżeli chce się utrzymać w pewien sposób gry w piłkę przez dłuższy czas, to powinno się mieć jakiegoś logicznego następcę dla zawodnika, taki, dla takich zawodników jak szawin, i tak którzy już nie mają 22 ani 24 lat, natomiast wchodzący na ich miejsce zawodnicy akurat w odpowiednich odstępach wiekowych będący między sobą, czyli Fabregas i Tiago mają jeszcze czas, żeby się od tego szawiego i Iniesty na tym boisku uczyć. Także jest, jeżeli, jeżeli utrzymano ich obu w klubie na dłuższy, na dłuższy czas, to tak jest szansa... To... To jest szansa, że Barcelona będzie w, no. w ten sposób w piłkę grała jeszcze przez długie lata. No bo ich zastąpiła. I, tak, i no. No, czego sobie i wszystkim normalnym kibicom piłki nożnej życzę, bo to jest prawdziwa przyjemność na sobie. A i nienormalnym też? Nienormalnym? Nie, nienormalni kibice to kibicują drużynom, które oddają jeden strzał w bramki na przykład ja Polonii, że ja po Warszawa czasami nie masz wyjścia no. <laughs> czasami no, nie mam wyjścia bo, no, bo się... kiedyś, kiedyś, kiedyś, ja kiedyś pamiętam takie mecze. Tak z Barceloną było, że oddała jeden strzał na bramkę A. celny i, i był to iniesty zwycięski gol remis na, e, zwycięski, remis to. zwycięski remis Zwycięski remis, Ja tak, części kibicowej prezentacji Polski która potrafiła jak, jak przez, przez powie... pół roku nie oddać celnego strzału powiem, na bramkę że, patrząc po tej definicji, każdy kibic w Polsce jest nienormalny, raczej tak bo może sobie kibicować jakimś zespołem z zewnątrz, ale zawsze kibicuje reprezentacji Polski i to właśnie... I, i do... często jakiejś drużynie klubowej, która też głównie kopie się w czoło. Dokładnie. No. I no nawet jeżeli jest złożona z obcokrajowców tak, Pozdrawiamy wszystkich. Ale się wystarczy, zabawać. że będą dawali jeden a tak, a celny propo, strzał i będzie to bramka, i nie będą tracić żadnych. A propos dzisiejszego, dzisiejszego meczu Pucharowego, wiecie, że Śląski już grał kiedyś z Dandy w Pucharach? Wiemy. Śląski. Tak, tak. zwol zwolniło Dandy wtedy trenera Lęczyka 30 <grym> lat temu. <grym> ale wynik meczu. Wynik 7 dwa. A Helsinki pobiło rekord Ligi Mistrzów wczoraj. W czym? 10-0 wygrali. Nikt jeszcze, odkąd jest Liga Mistrzów, nie wygrał tak wysoko. W ogóle, w ogóle nawet nie Liga Mistrzów, tylko w Pucharze Europy tych mistrzów. No, no. Nigdy nie zdarzył się wynik. No i spadł mi kamień z serca, bo nie grać z polską drużyną. <laughs> Były jakieś tam wyższe w Pucharze Zawodówców Pucharów Świętej Pamięci, w Pucharze UEFA Świętej Pamięci, ale to w Pucharze, Europy, nie Pucharze nie było. Europy nigdy nie było. No proszę, zaprzedzimy. Lize mistrzów, tak to ostatnio Deportivo tak wysoko wygrało, ale no, nie tak wysoko. 8 osiem do dwóch. 8 do dwóch, no do trzech chyba. No. Dado Perso. Perso. Perso. Dado Perso, tak, tak, tak, tak, Górnik, nie górnik tak. przodkowy da Dado Perso. Dado Perso. Błysnął. Z drugą drogą ciekawe, co się z nim teraz dzieje. No hmm? skończył karierę. Tak, no nie był już młody, no on już wtedy był miał swoje lata. Ale miał chwilę. chwilę. No, z tamtego, z tamtych pojedynków, to zobaczcie, Deportivo spadło do ligę niżej. Monako też. Monako spadło ligę niżej. No. Hmm. Takie to są. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Że tak mądrym powiem słowem. A bramki są dwie. Tak. Słuchajcie, się jedno się, jedno się, się, jedno się propos... nie zmienia. Jak już mówimy, że kończymy podcast, to, to się zawsze jest 15-20 minut. Przypomniała ta historia yy, tam a propos numeru, z którym grał Piłka Ardiles. Tak, tak. Oswaldo z dwójką. Z dwój znaczy raz z dwójką, jedynką. raz z jedynką. Tak. I wiecie dlaczego tak było w ogóle? Nie. Bo w prezentacji Argentyny ktoś nagle wpadł na taki genialny pomysł, że jak siedzi na Mistrzostwa Świata, to numerki alfabetycznie przydzielali. O! Niezależnie od pozycji. To co? Był, miał grał z no, szóstką? raz z piątką, raz z szóstką. No tak. Grał. To tam był wyjątek, no jak Maradona pojechał, to już sobie wywalczył dyszkę. A na przykład jedenastka Kempesa w 78 wypadała, wypadała mu... mu po prostu z przydziału z klucza alfabetycznego. O resztę. No, tak, tak było. Tak jest Później prawdziwe. dopiero jakby tam przeszedł. To jak ja bym grał w reprezentacji Argentyny, to też bym koło Gdzieś jedenastka. tak, koło tak, dobrego no. dworu byś wylądował. Myślę, mm. Z dziesiątką bym grał. Ja bym grał z dwudziestym którym. Pewnie z ostatnim. Z dwudziestką? No. Tam grał z dwójką, tam no jakiś z dwudziestką dwójką no. a tam dwójką. A wiesz dlaczego Boniek grał z dwudziestką, yy, a Maradona z dziesiątką? Bo Boniek był dwa razy lepszy. A, rzuciłeś no światła na te kwestie, tak naprawdę. A ostatnio, a propos, to muszę na chwilę przyznać yy, rację redaktorowi Gawłowi, a propos yy, Bonika jako pisarza felietonów, bo jakoś kompletnie się wygupił, atakując smudę, że on nie chce powołać Meliksona. Koromelikson sam powiedział, że nie chce mieć reprezentacji. Bo on będzie reprezentacji Izraela. Tak, I, i cały był atak długi, felieton, że tam wyszukuje smuda gdzieś we Francji, piłkarzy gdzieś tam, a tutaj ma pod nosem piłkarza, którego trzeba by powołać. No, to jakoś tak bez sensu. No ja nie zapomnę, jeżeli chodzi o Bońka, kolega, kolega Krzemińskiego, który chodził z tym wyświechtanym już mocno kawałkiem gazety wyborczej i chodził i pokazywał wszystkim, którzy, choć trochę, interesują się piłką. Jak to, jak, to, jak to słynny były selekcjoner polskiej reprezentacji, wygadywał taki pierdoły. No to się zdarza wielu ludziom, no, że pierdoły wygadują na tym. No ale wiesz, no, wyda, wy, wy, wynikałoby z tego, że na czym, jak na czym, ale na futbolu No jak ja w komentarzach reżyser Zaorski, który pokera piłkarskiego wyreżyserował, ostatnio uśmiercił zawodnika. I to byłego reprezentanta nie, Polski. No, ale wiesz, no ale. wiesz, to Ale on, on tworzył tylko. wiesz, fikcję filmową, no a bo niech oh, był... Ja, <śmiech> ja nie wiem, a, czy, czy film tam... no, Miało być 3,0. miałem za 3-0, jeszcze 3-0. Jak się też kleczew? Jaka to fikcja? Chodzi mi o to więcej prawdy jest on stworzył, stworzył, stworzył, stworzył tylko film, no a, a ten mimo wszystko grał i to na najwyższym światowym poziomie. Dobrze, ale panie Erneście, ale trenerem nigdy nie był dobrze. Renerem Tomaszewski też grał na wysokim poziomie. Przepraszam, Cię, posłuchaj go po, posłuchaj, posłuchaj sobie komentarza Bońka do finału Ligi Mistrzów Manchester Barcelona jak on czyta grę obu zespołów czyż to ręce, ręce opadają jak no ja wiem ja, ja ja ja ja ja, gdyby nie to że widziałem ten mecz na żywo bez komentarza no na, tak to pomyślałbym to, to że on komentuje kompletnie inne spotkanie mało tego jak słucham komentarzy yy, redaktora Wołka na Copa America to mam wrażenie że on nadal jest w 64 czy tam no 62 jest, roku i komentuje mecz 62 no roku no tak tak jak on, on się zastanawiał, dlaczego Messi to rozpoczyna atak ze swojej połowy? Przecież w Barcelonie on śmiga po skrzydle. Ja się pytam, kiedy? <laughs> ja w jakim to meczu bo ja oglądam wszystkie mecze Barcelony od lat i ostatni raz rzeczywiście śmigał, śmigał po skrzydle parę lat ale temu ale no, zapomniałeś Bołek, to mam wrażenie cały czas chciałbym, że mecze wyglądały tak że środkowy pomocnik dostojnie przemierza środek pola <laughs> rzuca długą piłkę do napastnika, który czesze grzywkę w międzyczasie żeby ładnie ale wystarczy posłuchać jak redaktor mówi który każde zdanie rozpoczyna od chciałbym nadmienić <laughs> albo warto dodać <laughs> A, czy, czy, czy warto zauważyć? Znaczy, warto zauważyć, że on nie zauważył, znaczy... że zmieniło się wiele rzeczy w futbolu i że naprawdę ludzie, którzy oglądają futbol na co dzień, yy, wiedzą parę rzeczy, których on nie znaczy, wie. No, I no, warto tak zauważyć, jaka, że ale... jeżeli dochodzi do znaczy, jakiegokolwiek... że wiceversa, no. Ale torbołek... Jest kopalnią wiedzy o futbolu południowoamerykańskim. Ale kopalnia jest właśnie właściwym lat, lat, tak. <grym> Ale warto też zauważyć. Znaczy warto... On, się za... on zakończył swoją działalność w momencie, kiedy hundy tam. Ale co, naj... co najciekawsze, nie zauważyli tego również wszyscy ci, którzy na przykład organizują transmisję, bo odkąd ja pamiętam, kiedy jakikolwiek był mecz związany, transmisja z Ameryki Południowej, zawsze był redaktor Wolny. Bo to jest tak, jest taka mała szafka odrapana stalowa, a w tej małej odrapani... <grym> Argentyna, Argentyna tak, o nie, jest. Bo ta w odrapanej stanowej szafce jest taki skoro jest napisane specjaliści od piłki nożnej w różnych rejonach. To, to się to nazywa, jeden, to się jeden, to się jeden, nazywa baza danych. Tak. Red.wołek. <głos> I koniec! I wiesz, i na przykład potem są takie kwiatki, że, yy, że redaktor Iwański z redaktorem Wałkiem na przykład widzą Aleksisa Sanchez'a w meczu, yy, w meczu Chile. Po czym Aleksis Sanchez wchodzi w 70 minucie na boisko i jest konsternacja. Bo oni, bo oni, go, oni go widzieli od no, bo minuty. oni go antycypowali na tym boisku. A to znowu ulubione słowo worka. Ta, ta, ta, ta Antycypować, dusza. tak. Tak. I czytać. A, a podanie, pod grą. A podanie diagonalne jeszcze mówienie o tym, że jak piłka dośrodkowana z rzutu rożnego lewą nogą z lewego narożnika to jest dochodząca do... <grym> warto o tym poinformować Dariusz, za każdym Dariusz, razem to już będzie uderzenie siłowe tak, no, to znaczy, że, no, ostatnio oglądałem też Mistrzostwa Świata Kobiet i kobiet, bo tak chyba kobiety bo mi się mylą różne turnieje niektóre były bardzo atrakcyjne znaczy mecze <głosy> Kobiety Nie, bo... też. Yy, I komentował mecze Terlecki młody Maciej. No i on akurat z wiedzę piłkarską swoją z boiska jest w stanie przekopać. Przeko, przekopać prze, przek, <grybai> Wykorzystuje w bardzo ciekawy sposób, bo on, o ile po polsku nie mówi najlepiej, to na przykład mówi, że jest, podchodzi do rzutu karnego zawodniczka. I on mówi, no ta, ta zawodniczka ona gra dobrze prawą nogą, prowadza piłki, e, no, no. wyprowadza piłki prawą nogą. Do, no, było widać w meczu, że, że potrafi mocno kopnąć. Sądzę, że to będzie uderzenie wewnętrzną częścią stopy, siłowe uderzenie pod poprzeczkę. Laska podchodzi wali z wewnętrznej części stopy pod poprzeczkę. Gol. No i od tak każdego karnego z pozycji zawodniczki, która występowała na placu, potrafił antycypować potrafił antycypować, ten, co się wydarzy dalej przy rzucie karnym. Czasami oczywiście bramkarka broniła. Szczególnie jeżeli była to bramkarka japońska, bo on chyba antycypował w tym momencie karne w meczu Japonia A Ona antycypowała znowu o lepiej jeszcze, lepiej, jeszcze, lepiej, jeszcze, jeszcze lepiej, antycypowała tak. i, no i antycypowała jego bardziej. Ale powiem, I tak że, amatorki wygrały z zawodowcami. Ale turniej świetny w ogóle i bardzo, bardzo się przyjemnie patrzyło na grę tych drużyn kobiecych. I Nie nawet wiem. wolę oglądać te ten Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej niż Copa Ameryka. Tak Nie, powiem. no to Copa Ameryka jest. Ja się zastanawiam, bo, bo, bo jak e, komentują nasi komentatorzy mecze kobiet, to mówią, że gospodynie grają, tak, zamiast gospodarzy, ja myślałem, a ta druga drużyna, to kto są? Gościnie. <śmiech> gościnie. Naprawdę, naprawdę. naprawdę? Gościnie. Gościnie. Gościnie. No. Tak. W Radiu to tak. FM jak przychodzi kobieta gość do studia, to jest witamy naszą gościnie. <śmiech> No, a, że to, że to jest taka, ta, no. Ostatnio no. słyszałem jakieś najbardziej Wiecie, absurdalną ta, ta, ta formę, modna, nie jest, najbardziej absurdalną, na tak, nie tak, neutralnie. Najba najbardziej absurdalna forma y, żeńska jaką słyszałem, to po prostu to to było coś, bo tam gościnie to już jestem przyzwyczajony, ale y, jakieś kobiety napisały to, to emancypacja cała, tak? Tak, napisały przewodnik po, y, y, po polskim ruchu feministycznym z początku XX wieku. I tam przypominają y, postacie różnych polskich feministek. No to, to się nie po może... Postaci nie. Postaci nie. To, to te postaci nie mogą się... Znaczy ten przewodnik, nie może się nazywać przewodnik, tylko nazywa się przewodniczka. A, Po. Przewodniczka. Po, po, Czyli... po postaci nie. kierownik, tylko kierowniczka, tak? No ale nie no. Kierowcą? Ale nie no, bo to, to, to nie książka, tylko na przykład. Jeżeli, Kierownica. Na przykład, jeżeli na przykład, Kierownica. Jeżeli na przykład, jeżeli na przykład książka jest biografią Winstona Churchilla, to się jak powinna nazywać? Książek, tak? Albo książ, Książek. jeżeli jest gruba. Książ no Książka książ, książ to Willstonie. jest zakonnica. Inaczej. Nie. Tak. To <głos> chyba nie trafiłem. <głos> A bo mnie zmyliły. <głos> Baby językiem. Księżniczka. Księżniczka to jest żona księdza. Bo to absurdno. Książczyni. Księ... Księ... Nie Książczyni. mają się na co obrażać. Księżniczka to córka. córka. Córka księdza. Tak. Księdza. <głos> No dobra. No dobrze, to yy... idziemy kibicować Śląsku. A, a, a dyktoryjki Śląską nie opowiesz? No, były ze trzy różne, tak? cztery. Dwie, dwie cmentarne. Nagrywaliśmy, tak to ja. osobny podcast. Tak? Nie, nie pamiętam żadnej Nie, ale A, ja redaktorzy. się akredytowałem na mecze Vive Kielce w ramienia podcasta, ale mi jeszcze nie odesłali. Sto! Podcast. sam się... A <laughs> Akredytowałem... I w poniedziałek udaje się, co polecam również pamięci któregoś z redaktorów, teraz powiem to na łamach, że wybieram się na konwiktorską się akredytować. Sam? Też czy z Nie, no może z tobą na przykład, albo z tobą, albo chyba dwu, na, dwu, na dwóch dostaniemy akredytację. Ja się mogę akredytować. To ja też się mogę akredytować. Dobrze. Mnie nie wpuszczą i tak. Do czego? No jak, na dziennikarza to żaden dowód osobisty nie cię nie obowiązuje. A, no to ja też się akredytuję. A nie możemy dostać takich na podcast bez nazwiska? Poprosimy Myślę, na okaziciela. Tak ten, Poprosi, popro, pójdziemy, poprosimy na okaziciela. No, na Rady. Rady, no, tak? Żebyśmy mogli się wybić od czasu do czasu. Bo przysługują nam dwie akredytacje na okaziciela. No, no to co dawno? Bo na Legię nie zamierzam się akredytowywać. Ja bym się zaakredytował tam trochę. To ty się zakredytuj na Legię, a się zakredytuj na polonie I będziemy się bili. Ten to stadion przybiegło. jest fajny. Podoba mi się ten stadion. Stadion jest fajny. Bardzo porodny Powiedz po, po, od razu uczciwie, że lubisz się napić Pepsi. No właśnie niespecjalnie, ale. Ale to będzie obowiązkowe teraz. Teraz tak? wszyscy muszą być. Każdy ki być Pepsi. Jeżeli tylko dodamy do tego Rumu, to. Twoją drogą ciekawe, kto powinien być mieć Rum Arena. Ty o. <grym> o! <grym> o! <grym> Tytularny. Kuba Libra. <grym> tytularnym sponsorem Polonii na przykład kto powinien być. W no Coca-Cola, no w takim Coca, wypadku. Coca Cola Coca-Cola Stadium Konwiktorska. Tak. Coca-Cola konwiktorska. Stadium. Tak, A, tak że... uczą na przykład Coca-Cola, jeżeli chodzi o wystukiwanie ósemek. Coca-Cola. Coca-Cola. Jakbyście Wystuknąłeś 8 razy? Uczą 8 4, nie, usta... nie w czytaniu. Jak masz 4, jak masz 4 <laughs> metrów na 4, to masz 4 ósemki. Coca-Cola. Nic nie zrozumiałem no z tego, nie, co z... mi ztłumaczyłeś. Dobrze, to do, do innego podcastu. Że na 8 się klaszcze 4, na 4 klaszcze się 2. A na 2 1. Tak. A na 1 w ogóle się nie klaszcze. Nie, no, chodzi, o to, że, chodzi o to, że jak masz klaszkę... Jedna ręka nie klaszczę. Na Białorusi klaszcze, no, no, biało, rys, rys, klaszcie, jak się okazało. Jak masz klaskać rytm i pojawia się 4 wstępki, to lepiej, lepiej jest to sobie zapamiętać. Zakończmy ten temat. A to mi się przypomniało a propos jeszcze... Apropo no, właśnie dykteryjka, panie Nie, bo ostatnio podaktorze. miałem dyskusję ciekawą a propos rymu. No, bo pamiętacie, jak nas uczyli w szkole o rymach, że mogą być tam ABAB, B, A, B, i tam... I Często A, B, A, C, Różnie, tak, różnie, ale w każdym razie... I białe. a ja ostatnio... Czyli brak. Słyszałem fragment tekstu, w którym akcja jest taka, że pierwszy wers rymuje się z drugim, drugi rymuje się z trzecim, a pierwszy nie rymuje się z trzecim. To jest możliwe? Takie, nowatorskie podejście. A ja dzisiaj słyszałem bardzo ładny wiersz. To może go zacytuję, bo jest fragment. Ja go zacytuję fra fra też później ten, ten, ten, ten rym. I, i to zobacz jaki to jest rym. Małe jasne to jest piwo. Duże jasne to jest słońce. Mała czarna to jest kawa. Duża czarna to jest noc. Nie ma żadnego rymu. <śledzijny> to jest rym biały. To jest biały rym. I brak, brak rymu. Ry. To nie Ale można jest, nazwać jest brakiem rym. rymu. Jest rym. Rym to ja utrzymałem. Chyba ha. jakoś... Musimy z metronomem raz, poćwiczyć. Oraz jak nazywasz ten zabieg stylistyczny, jakość, ta właśnie powtarzalność tych wyrazów. Mm -hmm. Nie pamiętam jak w tej chwili. No ja też nie mam. No, a twój ryn? rytm, czy co cokolwiek jest. Poczekaj, żeby, żebym tego tylko nie pomylił, to było tak. Bo to jest jakaś taka piosenka w ogóle, nieważne nie tam. Coś, o jamniku. O, o, o kobiet... Nie, o kobietach. O jamniku, o jamniku to inna. O kobietach jest, że coś tam nie pamiętam, że.. Są, to, są na świecie dwa rodzaje pisarzy O jamnikach i kobietach. Generalnie tak. Tak ta akurat jest o kobietach. Te o miłości są jamnika. To są te z tych drugich tak. I Tam jest coś o kobietach i, i że, że jest niedobrze, bo kobiety jakoś tam nie chcą. Poszły są nieważne. I później jest, że. No nie pamiętam całego tekstu, no. Ciebie, ja co mi w liceum dostał za taką recytację. Tam jest taki wers pierwszy, potem jest drugi, nieważny, jest też trzeci, ja tego też nie, nie pamiętam. Jego nie pamiętam. Około czwartego coś się zaczyna dziać, ale dokładnie to Musiałeś nie wiem. Musiałeś mieć piątki z kwiatki, Czwartym zerwała kwiatki, ale jak to było ujęte? Ta, to nie, to nie, nie, nie pomnę. I tam jest coś takiego, że gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę, gorzej będzie latem. Aha. To jest, jest tekst piosenki Albo tudzież wiersza takiego Co w trójce z gitarą śpiewa Tak, tak, tak, jakiś taki no. A to ostatnio już śpiewa nawet w Zamachowski Śpiewa, to o. był ostatnio No proszę. To a kolei... jest marna dosyć, ale... No marna. natomiast bardzo mi się, co mi się... Chyba się starzeje, nie wiem. Yy, Spodobało mi się Stanisława Sojki wykonanie wiersz, wiersz, wierszu. Wierszu. wierszów, wiersz... Wierszów. Wierszów. Może dlatego, że on te wiersze zna na pamięć i śpiewa te wiersze jednak, a nie... Może poza tutaj... tym są ciekawe aranżacje yy, wier, wierszów Miłosza Czesława. No. No. tym to, po, roku. To, poza tym to podobno są niezłe wiersze. Tak I muzyka, podobno. i muzyka zacna całkiem jak... Tak słyszałem Podoba mnie się to, nie wiem Normalnie kiedyś bym się Wiesz walnął co? w głowę o ścianę ja, ja zrozumiałem jedną rzecz właśnie Że naszym powołaniem nie jest podcast sportowy My powinniśmy prowadzić podcast literacki I muzyczny tak? I muzyczny Muzyczny. I prowadzi... redaktor ma, że aż tak wiersze będzie opowiadał no, właśnie <śmiech> Najoryginalniejszy podcast literacki Obawiam się, że jedyny Poza tym ale no, dlaczego? Przecież możemy właśnie robić to tak jak teraz, czyli łączyć przyjemne z, z przyjemnym. Tak. Przyjemne możemy z... prowadzić subiektywny podcast sportowo-literacko-muzyczny. Jakiś tam jeszcze tak, sportowo. I, I w ogóle. A czytacie teraz jakąś książkę? Tak. O, ja, ja za czytam. cztery. O, to, jest, to nie możemy, bo nie jesteśmy statystycznym Polakiem. Statystyczny Polak nic nie przeczyta. Nie, czyta jedną książkę na pięć lat chyba. Jakoś tak statystycznie wychodzi. No ja i tak ale... jest lepiej, bo jeszcze dziś. No dobrze, było ale jest razy statystyczny gorzej. czyta raz na pięć lat, a ja czytam ileś tam w roku, to znaczy, że jest taki, co nie czytał żadnej. No oczywiście, że jest, tak, jest no. wielu, Wyjdziemy na ulicę, pokażę Ci kilku w ciągu pięciu minut. <śmiech> <śmiech> Czasami się można Nie przejechać. wolno, tak, nie wolno oceniać ludzi po pozorach. <śmiech> Dobra. Nie, nie, ale podobno i tak jest coraz lepiej z polskim czytelnictwem, także. Cieszę się. Przypuszczam, no, że, że, no, tak że gdyby, że tak gdyby odjąć od że, że... tych statystyk lektury szkolne, to nie byłoby tak dobrze. W ogóle by nie było. Nie, no właśnie w lektorach jestem słaby, ja prawie w ogóle nie czytałem w szkole. No, ja też jakoś nie bardzo. Nie, nie, nie. No, ja mówię, tylko powtarzam, co słyszałem, że jest coraz lepiej. No. Powtarzam co słyszał. <śmieniciela> no, a, mo jak a może nawet to przeczytał. A jak zaczniesz powtarzać to, czego nie słyszałeś, to ja już nie nagrywam z <śmieniciela> tobą <samą> podcastu. <śmieniciela> Ale wielokrotnie, no. Słyszę rzeczy, których nie ma, <śmieniciela> a nie no. słyszę tych, które są. Słuchajcie, e, kończmy. Bo trzeba mecz obejrzeć. Tak, bo trzeba mecz obejrzeć. No, bardzo piękny, godzina 34. Po no. Do wycięcia w środku. Piękny, klasyczny podcast. Tak, to udajemy się na mecz. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę i, i cierpliwość i żegnamy się do przyszłego I tygodnia. Że cierpliwość jest cnotą. Tak. Na a w przyszłym I już tygodniu już w kolejny podcast. A w przyszłym tygodniu może zrobimy podcast po pierwszym meczu Wisły Kraków z Litexem Łowecz. Ja wracam do Warszawy we czwartek. Przyszły. Przyszły. Przyszły. Czyli za tydzień, czyli 28 dzisiaj. Czyli 28, czyli jeszcze w tym miesiącu. Jest szansa. No ja nie wracam. No to nagramy bez ciebie, niestety, panie redaktorze. Walcie się. Do widzenia, więc słuchacze. Tobie też życzyły wszystkiego najlepszego. Do widzenia, więc słuchacze przyszłego podcastu. Do widzenia. Do widzenia. Raczej do widzenia. Raczej do usłyszenia. Do usłyszenia. Ty to nie. Ja to nie. Ty to nie. Tak. Ale wystarczy wszystko. Go! Jest!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 W zębach trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto Była, mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gapincki, a tymczasem zbił ty ten start Service. tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, Eleganccy mężczyźni, białe koszule,